Molium Wyznania Mola Książkowego Rozdział dziewiąty Witam serdecznie w kolejnym rozdziale Molium, moi drodzy. To już dziewiąty epizod, dziewiąty rozdział. Dziewiąty odcinek tej specjalnej, unikatowej audycji dedykowanej wszelkim pasjonatom książek wielbicielom dobrej lektury oraz po prostu malom książkowym. Ja się tak ekscytuję, dlatego że jeszcze tylko jeden rozdział i będę miał okrągłą sumkę <grych> nagranych odcinków. Swoją drogą, ciekawe ile to łącznie wyjdzie godzin, dlatego iż jak już być może zauważyłeś, zauważyłaś nie stronię tej audycji, jak i zresztą w moich pozostałych dotychczasowych, zupełnie innych niż Molium, nie stronią od rozgadywania się, rozgadywania swobodnego, całkowicie kreatywnego, wielotorowego, nie stronię od dygresji, uwielbiam się w nie zagłębiać. To jest zresztą jedna z głównych cech charakterystycznych Molium właśnie dygresje. Dygresje, których obecność właściwie wypływa z takiego pamiętnikarskiego charakteru, jaki obrałem sobie jako punkt wyjścia w tworzeniu tej konkretnie audycji. Pamiętnikarski charakter bardziej niż jakaś taka hmm, reporterska forma przypominająca taki zwięzły przelot po różnych książkach, po, po streszczeniach papuły, um, jakieś tam ciekawostki, ale wszystko tak bardzo, bardzo zwięźle, krótko. Zerknę coś na... Dyktafonik, ok, fajnie nagrywa się, to tak chciałem mieć tą pewność, że wszystko postępuje zgodnie z planem i że mogę, mogę przystępować do rzeczy przy, przy dziewiątym rozdziale Molium. No ale do rzeczy, żeby już jak gdyby nie przypominać, czym Molium jest jako takie, to chciałbym otworzyć dzisiejszy pierwszy blok tematyczny oraz wspomnieć tylko słówko o drugim, bo jak być może już zdążyłeś lub zdążyłaś się przyzwyczaić, w każdym molium dorzucam obok wrażeń z lektury jakieś okołoksiążkowe czytelnicze ciekawostki, kierując się jakby taką wytyczną, nadrzędną, żeby, żeby opowiadać, o czymś, co może robić dużą różnicę, co może robić różnicę, a najlepiej właśnie dużą różnicę w życiu każdego czytelnika lub przynajmniej części. I tak opowiadałem już o, o bardzo różnych zagadnieniach. O programie na Androida, który jest świetnym narzędziem do słuchania audiobooków, o lektorze moim ulubionym tych audiobooków. Opowiadałem o audycji na temat pisania książek oraz ich wydawania oraz o innych rzeczach. Jeżeli po raz pierwszy słuchasz Molium, odsyłam do, do przejrzenia notatek na temat dotychczas wydanych rozdziałów na stronie www.moliumpodcast przez Właśnie nawet nie wiem, czy wspominałem, że Molium ma już własną stronę. W poprzednim rozdziale wspominałem o projekcie Poczytał Mimako, o takim wirtualnym katalogu audiobooków, o tym katalogu audiobooków, nagranych przez mojego właśnie wspomnianego, już ulubionego lektora, ale prawdopodobnie nie wspomniałem, iż Molium ma już własną stronę internetową, miejsce, w którym Możesz zapoznać się m.in. właśnie z notatkami do każdego z wydanych już rozdziałów, z linkami towarzyszącymi sprawą, o których opowiadam w poszczególnych rozdziałach i tak dalej tym podobne. Różne posty okazjonalne od czasu do czasu wrzucam jakoś tam powiązane z tematyką książek, z tematyką molną czy molimową czy jakkolwiek rzecz. No więc strona, strona Molium jest, jest warta jak najbardziej wspomnienia. To jest jeszcze raz adres um, www.moliumpodcast podcast pisane, pisane przez C, czyli podcast.blogspot.com um, hmm, Być może wystarczy pisać w Google słowo Molium. Jeszcze tego nie sprawdzałem, więc nie wiem. Okej. Okay, no więc... Um, Wracając do wspomnienia, o czym będzie dzisiejsza, dzisiejsza ciekawostka około książkowa, czytelnicza. Będzie to wywiad. Wywiadu jeszcze w Malium nie było, przynajmniej nie w audycji. Będzie to wywiad z... Właśnie. Z... Czy powiedzieć teraz, czy powiedzieć później? Może tak tajemniczo opiszę, że będzie to wywiad z kolejną osobą, która robi dużą różnicę czytelnikom. Kolejny taki aktywista, inicjator pewnej inicjatywy, właściwie twórca, może pasjonat, czy, który robi to, co robi hobbystycznie. Ale to, co robi, efekt jego działalności, literalnie, dosłownie może bardzo wiele osób uszczęśliwiać, wnosić światło w ich życie. Także jest to bardzo szczytna inicjatywa. Na razie to tak enigmatycznie, abstrakcyjnie brzmi, ale nie chcę zdradzać jeszcze niespodzianki. Um, dowiesz się już w tym odcinku. Więc um, to już niedługo. Um, osoba ta swoją drogą udzieliła mi wygadu właśnie w formie audio i dlatego mogę go włączyć w Molium. To był zresztą pomysł tej osoby, żeby nagrać wywiad w formie audio, więc ja przesłałem pytania, a osobka nagrała odpowiedzi przytaczając pytania jako punkt odniesienia i fajnie, bo wyszedł z tego kawał wywiadu około 40 paru minut nagrania więc jestem zadowolony i bardzo szczęśliwy, że, że mam taki jakby ekskluzywny materiał na dzisiejszy rozdział oraz mam pewne hipotetyczne plany do, na, do dalszych wywiadów, być może jeszcze wspomnę o tym słówko w dzisiejszym rozdziale, jeżeli nie zapomnę. Okej, okay, więc przejdźmy od razu do głównego bloku tematycznego dzisiejszego rozdziału, czyli jak zwykle do wrażeń z lektury, a dzisiaj będą to wrażenia z pewnej biografii. Biografie są takim rodzajem literatury, po której Prawdopodobnie od stosunkowo niedawna dopiero zacząłem sięgać z takim zaciekawieniem, że głubym, dopatrzyłem się w koncepcie biografii potencjału. Potencjału polegającego na możliwości zgłębienia w sensownym stopniu danej osoby, która została wzięta w takiej biografii pod lupę. Najbardziej fascynującym w tym wszystkim jest to, że szczególnie jeżeli mówimy o biografiach jakichś bardzo, bardzo znanych osób, które każdy kojarzy, typu Albert Einstein powiedzmy, czy które kojarzy prawie każdy, typu Tolkien, autor Władcy Pierścieni, Wielkiej Sagi, Silmarilliona, Hobbita i tym podobne, to jeżeli chodzi o tak bardzo znane i kojarzone osoby, to w gruncie rzeczy okazuje się, iż, zresztą ja miałam takie przypuszczenie i okazało się, że ono było słuszne, iż publiczna wiedza na temat tych jakże bardzo kojarzonych osób jest skrajnie mała. Bardzo mało wiadomo na ich temat. Um, Chociaż wydawałoby się z drugiej strony, że no, no właściwie co, co miałoby być więcej, wiadomo. No, wiadomo, że Einstein był geniuszem, wiadomo, że stworzył teorię względności, wiadomo, że e, wyglądał troszeczkę z taką rozczofaną czupryną, miał prezencję. E, a o Tolkienie, no to oczywiście, no Tolkien napisał, tak jak mówiłem, władcy pierścieni Hobbit, co można jeszcze o Tolkienie powiedzieć, no generalnie. No, tak, takie trochę. Mm, Ignoranckie, naiwne, stereotypowe. Um, no ale mi na przykład nawet przez długi, długi czas nigdy nie przeszło przez głowę um, zastanawiać się jakim człowiekiem, czy jaką osobą był Tolkien, czy jaką osobą był Einstein. Nie przeszło mi przez głowę w ogóle poszerzać moich konceptów tych, tych ludzi, tych postaci. Jakoś tak. Natomiast od niedawna to się u mnie zmieniło i ja już nie pamiętam dlaczego, co stanowiło taki bodziec, co przepełniło czarę i zmieniło moje nastawienie w tej materii, że, że zamiast ignorować i zadowalać się tą jakby malutką ilością stereotypowych informacji, które każdy wie, to postanowiłem Postanowiłem być ciekawy, włączyć sobie ciekawość i dostrzec w Einsteinie, dostrzec w Tolkienie i innych człowieka. Człowieka, czyli kogoś takiego prawdziwego jak ty i ja. Kogoś prawdziwego, nie mityczną osobę, bo przecież Einstein wydaje się tak bardzo mityczny, jak gdyby jak gdyby właściwie nie istniał. Taki. Ikonograficzny czy ikoniczny, czy jak, powiedzieć, jak to powiedzieć? Tak, taki człowiek ikona, postać ikona, wielki ktoś, w kogo istnienie czasem wręcz trudno uwierzyć. On no, był taki wielki, że jego sława i wielkość go przerasta, przerasta jego autentyczność czy realizm. Niemalże. To czasem tak czułem i nadal czasem tak czuję. Osoby, czym bardziej ktoś jest sławny, um, Czym bardziej ktoś jest rozpropagowany, czym większy mit jest, jest jakby. W czym, w czym większy mit ta osoba obrosła, że tak powiem, tym mniej rzeczywista mi się wydaje. Ona już bardziej wtedy przypomina, także artybliwie mówiąc, postać z komiksu, czy po prostu postać bohatera notki z encyklopedii. Ale nie żywego człowieka. To są zupełnie dwa różne koncepty. Podczas kiedy, no, wydaje się oczywistym, że, że przecież ta osoba żyła kiedyś, była kiedyś dzieckiem, o czym można przeczytać w bardzo, bardzo zwięzłych biografiach tych ludzi. Była kiedyś dzieckiem, dorastała, miała tam jakąś szkołę, za sobą jakieś doświadczenia, jakąś być może pracę. No, no, generalnie w niejednym punkcie jej doświadczenia były zbieżne z naszymi. Tylko po prostu żyła w innych czasach. Ale to był człowiek, normalny człowiek. Znaczy normalny, no normalny pod wieloma względami jednak. Poza, poza tym tak zwanym geniuszem Einsteina, czy, czy wielkim, wielkim talentem profesora Tolkiena, to te osoby miały wiele, wiele punktów zbieżnych z każdym z nas. Miały swoje przemyślenia na różne tematy, miały swoje gusta, miały swoje mocne i słabe strony, miały swoje zauroczenia i miłości, miały swoje sukcesy i tak zwane porażki, różne, różnorakie zakręty w życiu, nierzadko ostre, również w tym również różnorakie tragedie, dołki, ale i no, no te wielkie, wielkie sukcesy. Generalnie, kiedy przyjrzeć się bardziej życiu takiego tak zwanego wielkiego człowieka i, i skonfrontować później zdobytą w ten sposób wiedzę z, z tą bardzo okrojoną, stereotypowo dostępną wiedzą, z tym skrawkiem, który wszyscy znają, to ten stereotypowy skrawek wydaje się wtedy tak bardzo ubogi. Tak bardzo ubogi. A dlaczego warto, dlaczego pomyślałem sobie, że warto zgłębiać różne postacie, które mnie interesowały, zaczęły mnie interesować, jak mówiłem, coś się we mnie zmieniło, coś się przełączyło, włączyła mi się ciekawość i, i zobaczyłem w tych osobach ludzi. Rzeczywistych, autentycznych, prawdziwych, żyjących swojego czasu ludzi. Um. Otóż dopatrzyłem się potencjału. E, zaczęło mnie ciekawić, a wręcz intrygować, jaką ta osoba miała osobowość. Jaki miała charakter. Obojętnie już, czy mówimy o Einsteinie, Tolkienie, Stevie Jobsie, czyli założycielu firmy Apple produkującej iPhone'y, iPady, iPody itd., obojętnie o kim mówimy, zaczął mnie ciekawić charakter osoby, jej osobowość, wspomniane właśnie jej mocne i słabe strony. Zaczęło mnie ciekawić, co sprawiło, że ta osoba dotarła w którymś momencie, tak naprawdę dopiero w życiu, do punktu, dzięki któremu zapisała się w historii. Nierzadko z złotymi zgłoskami. Co do tego doprowadziło? Bo nierzadko jest to właściwie historia całego życia. Całe życie za tym stoi danego człowieka, cała jego wielka pasja, która gdzieś tam się kiedyś jakoś narodziła, jakoś została wyklarowana, nierzadko ona wydobywała się na powierzchnię nie bez um, przeszkód. To nie było takie, nierzadko, nierzadko to nie było wcale proste, ani komfortowe wydobywanie się, się tej pasji, tego indywidualizmu na, na powierzchnię żeby później ta osoba zyskała jakiś autorytet, właśnie sławę, żeby, jak powiedziałem, mogła zapisać się w historii. Więc mnie ciekawiła i nadal ciekawi geneza tego wszystkiego, geneza wielkich odkryć, geneza wielkich sukcesów um, oraz prawdziwy, stojący za tym sukcesem człowiek, prawdziwa osoba jak ty i ja, która kiedyś żyła i gdyby móc podróżować w czasie, można by się z taką osobą minąć na drodze, można by powiedzieć jej dzień dobry, można by zmienić być może kilka słów, może więcej, pójść do niej na herbatkę, porozmawiać, wyobrazić sobie takiego człowieka jako prawdziwą osobę z krwi i kości. Jest w tym coś dla mnie osobiście niesamowitego nadal. No więc podróżować w czasie nie potrafię, ale na szczęście istnieje koncept biografii, dzięki któremu mogę przybliżyć sobie te postacie w dosyć, w dosyć no już satysfakcjonująco wysokim stopniu, dlatego, że no, biografia no cała książka dedykowana jakby braniu pod lupę danego nazwiska, cała książka, no, to, jest, to jest niesamowite. A niektóre osoby mają nawet kilka biografii, także jest co czytać. Aczkolwiek generalnie mi się nie chce za bardzo czytać więcej niż jednej biografii tej samej osoby. Generalnie wyjątkiem był tu Steve Jobs, w którego przypadku zanim dotarłem do biografii autorstwa Waltera Isaacsona, to o ile dobrze pamiętam teraz nazwisko, to czytałem inną książeczkę, taką troszkę, troszkę biograficzną, inspirowaną postacią Steve'a. Książkę pod tytułem, o ile dobrze pamiętam, Być jak Steve Jobs. Um, hmm. Kto wie, czy tam jeszcze czegoś innego, nieczytam na temat Steve'a. W każdym razie, no to nie była dla mnie totalna nowość. Um już jakby rozpoczęcie lektury takiej takiej prawdziwej pełnoprawnej pełnokrwistej biografii Steve'a Jobsa. Um, hmm, hmm, hmm. Ale jeżeli chodzi o pozostałe osoby to czytałem po jednej biografii, było tego trochę. Co ciekawe bardzo podoba mi się fakt, że czasem Fajnie leci piłeczka skojarzeń pomiędzy biografiami. Jedna biografia niejako prowadzi do drugiej, a druga do trzeciej. Jest jakiś taki przyczynowo-skutkowy łańcuszek, czy łańcuszek skojarzeń pomiędzy nimi. I takim świetnym przykładem w moim doświadczeniu biograficznym jest, jest biografia właśnie wspomnianego Steve'a Jobsa, który był fanem wielbicielem muzyki, piosenek, twórczości Boba Dylana. I w którymś momencie spontanicznie wpadła mi sama w ręce, ja nawet jej nie szukałem, sama mi wpadła w ręce biografia tegoż Boba Dylana. To jest ciekawe. Właściwie nie tyle biografia, co w tym przypadku autobiografia. Co ciekawe, Bob Dylan w chwili, kiedy nagrywam te słowa, jeszcze żyje, mam nadzieję. I ciekawe, on wyszedł z takim pomysłem, żeby napisać własną autobiografię i to nawet w kilku częściach. Taki, taki troszeczkę wspomnieniowy pamiętnik z własnego życia. I w Polsce ukazała się na pewno pierwsza część tego cyklu. Czy inne pozostałe części ukazały się już, tego nie wiem, ale pierwsza część owszem. I z tą pierwszą częścią miałem okazję się zapoznać i no to było dla mnie dosyć interesujące doświadczenie, tym bardziej, że um, miałem zdecydowanie bardziej świeży umysł niż jakakolwiek osoba, która Boba Dylana zna dobrze i kojarzy. Dlatego, że ja Boba Dylana nie znałem i nie kojarzyłem w ogóle. I nadal nie kojarzę jako muzyki um, nic. Nie jestem świadomy, żebym słuchał tego artysty. Um, po prostu jeszcze nie próbowałem. Jeszcze nie próbowałem. Więc, więc z Bobem Dylanem właściwie jedyne, co wiedziałem o Bobie, to to, że nazwisko jest znane. <grym> że jest to znane nazwisko i nic więcej. No, oczywiście były jeszcze te informacje, które zyskałem w trakcie lektury biografii Steve'a Jonesa, ale tego też niewiele było. Zdecydowanie za mało żeby nie mieć świeżego, takiego totalnie otwartego umysłu, czytając biografię Boba Dylana, jako zupełnie nowej dla mnie obcej osoby. Właściwie autobiografię, jak już powiedziałem. No więc przeczytałem tę autobiografię Boba Dylana i to już była jakaś łączność ze, ze Steve'em Jobsem, ale i wpadła w moje ręce biografia John'ego Iva, czyli projektanta, designera um, urządzeń takich jak iPhone, takich jak Macintosh, czy tam iMac, iPod i innych prawdopodobnie również um, projektanta, bo Okazuje się, że, że tak naprawdę Steve nie zaprojektował tego sam, tylko w pewnym momencie natrafił na kogoś utalentowanego również i tą osobę zatrudnił, dopatrując się w niej talentu, dopatrując się potencjału. No i biografia tegoż dzienniego Ive'a jest dostępna. Nawet widziałem ją nie tak dawno temu na półkach w jakimś hipermarkecie, więc wow, no miło, miło, że nawet taka osoba, o której wcześniej w ogóle nic nie wiedziałem, o której istnieniu nie wiedziałem, taka trochę osoba zza kurtyny, wyłania się przed nami w formie biografii. Ktoś, kto, kto jakby gdyby no, jest, jest jednak bardzo istotną figurą w tym, jakby, temacie firmy Apo. Um, bardzo istotną, tak jak Steve. No Steve jest wręcz osobą ikoną dla mnie. No, ale, ale jako, że sam jestem designerem, projektuję strony internetowe, szaty graficzne tych stron m.in. projektuję grafikę komputerową i design jest dla mnie ważny, jest mi bardzo bliski. Estetyka jest mi bardzo bliska i tak dalej tym podobne. To być może to sprawia, że, że fakt istnienia biografii Aiva tak bardzo mnie cieszy. Możliwość zapoznania się znacznie bliższego z kolejnym designerem, który zaprojektował coś, co jest tak bardzo w moim guście, no bo produkty firmy Apple są pod kątem wyglądu, pod kątem designu, bardzo w moim guście. Móc, móc zapoznać się bliżej z projektantem, który to wymyślił oraz z jego historią, z jego doświadczeniami, z jego punktem widzenia, z tą całą historią z Apple i doświadczeniem ze Steve'em, przecież bardzo kontrowersyjnym. To jest, to jest ekscydujące. Móc doznać tego, móc się w to zagłębić, także no wielco ekscytuje mnie perspektywa zagłębienia się w biografię Jennego Aywa. i to jest właśnie kolejny punkt w tym łańcuchu takim przyczynowo-skutkowym czy skojarzeniowym wokół Steve'a Jobsa, czy wokół Apple'a um, <śmiech> ale to nie koniec, ja myślałem do niedawna, że, że na tym się ta sprawa kończy, natomiast wcale nie, okazuje się, że no, żeby podzielić się z Tobą bardzo, bardzo świeżą nowością, to bardzo, bardzo, bardzo, bardzo niedawno trafił w moje ręce audiobook e, i iVoz I I to jest książka, o której słyszałem co prawda już dawno, ale dopiero niedawno mi się przypomniała. Jest to książka <śmiech> autorstwa Steve'a Wozniaka, i kim jest Steve Wozniak? Właśnie o pseudonimie Woz. To jest ciekawe, bo Steve'a Jobsa zna i kojarzy o wiele więcej ludzi niż Woza. Podczas kiedy to właśnie dzięki Wozowi Apple w ogóle mogło powstać. Miało wokół czego powstać, że tak powiem. Woz jest jedną z dwóch osób które założyło Apple, które stworzyło tą wielką, bardzo znaną dzisiaj bardzo trendy firmę, bardzo unikatową. Steve Jobs nie stworzył jej sam. Steve Jobs stworzył ją właśnie z wozem i stoi za tym dosyć dosyć interesująca historia. Być może oglądałeś lub oglądałaś film pod tytułem Jobs z 2013 bodajże roku, który stara się ilustrować ilustrować ten cały wątek, w jaki sposób Apple powstało i tak dalej i tak podobne. Więc jeżeli chodzi o Woza, Steve Jobs niestety nie jest już obecny na naszym tutaj, tutajszym ziemskim planie egzystencji, ale Woz chyba jeszcze jest. i Hmm. No i istnieje właśnie książka, którą napisał. Um, jeszcze nie wiem, właśnie być może nawet to nie jest jedyna książka. Coś mi tak gdzieś przemknęło przez uwagę z tego czasu, że być może to nawet nie jest jedyna napisana przez niego książka. Nie wiem jeszcze na ile książka I was jest autobiograficzna, na ile ma charakter autobiograficzny. To znaczy z pewnością, można się domyślać, że z pewnością jest wiele autobiografii w tej książce. Ale ile? No hmm, do tego jeszcze nie wiem, jak wiele. W każdym razie, no, książka napisana przez Steve'a Wozniaka, czyli jakby drugi filar y, Apple'a, no to jest zdecydowanie duży, duży, duży duży smaczek. Tym bardziej, że Woz miał ma i ma być może nadal taką dosyć odmienną perspektywę od Steve'a Jobsa. W ogóle jest odmiennym charakterem, odmienną osobowością. I to jest ciekawe, też fenomenalne na swój sposób, że Apple powstało właśnie z tej pary tak różnych charakterów, z których każdy, każda z tych osób specjalizowała się w czym innym w gruncie rzeczy i czuła się jak ryba w wodzie zupełnie w innym morzu. No i oni oboje jednak stworzyli tą wielką markę Apple. Hmm. I co ciekawe, widziałem nawet polską układkę tej książki iVolv, udowadniającą mi, czy dającą mi do zrozumienia, że polskie wydanie tej książki istnieje ku mojej wielkiej radości i uciesze. No bardzo się cieszę, że jest na polskim rynku dostępna. Super. No ale dobrze, wracając do, do biografii, um, może, może zamknijmy te dygresje piękne i wróćmy do tego, co właściwie obrałem sobie jako biografię na dzisiejszy rozdział. <śmiech> A to jest biografia osoby, którą Może od czego by tu zacząć? Może zacznę od tego, że kiedy ta biografia konkretnie trafiła w moje ręce, to ja byłem wielce zaskoczony, gdyż akurat tej osoby się nie spodziewałem. Jeszcze biografia Alberta Einsteina mnie tak nie zaskoczyła, że w ogóle istnieje. Biografia, znaczy nie tyle, że istnieje, inaczej. Nie zaskoczyło mnie to, że biografia Alberta Einsteina w którymś momencie sama do mnie przyszła, trafiła w moje ręce. A generalnie często tak jest, że książki same trafiają w moje ręce. No to nie zaskoczyło mnie to, że, że um, biografia Alberta Einsteina trafiła w moje ręce. Nie zaskoczyło mnie to, że biografia Tolkiena, no nie aż tak mnie zaskoczyło, że biografia Tolkiena trafiła w moje ręce. W ogóle nie zaskoczyło mnie, że biografia Steve'a Jobsa trafiła w moje ręce. I tak mógłbym wymieniać. Natomiast jeżeli chodzi o biografię tej osoby, o której dzisiaj opowiem, to to, że ona trafiła w mojej ręce, zaskoczyło mnie wielce, niepomiernie. A kim jest ta osoba? No to, żeby już więcej um, nie trzymać Ciebie w tajemnicy, tą osobą jest Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh. Być może kojarzysz to nazwisko. Jeżeli nie, to powiem Tobie, iż Vincent był wielkim, bardzo charakterystycznym malarzem Um, no i właśnie to tyle, to tyle co powiem o Wincencie, Jeżeli chodzi o biografię Wincenta, to nosi ona tytuł, jeżeli chodzi o polskie wydanie, Pasja Życia i jest autorstwa Irvinga Stouna. Ja sobie teraz otworzę notatki. Właściwie nie tyle notatki, co hmm, cytaty, gdyż chciałbym się z Tobą podzielić w dzisiejszym molium pewnymi interesującymi cytatami z lektury, które wpadły mi w ucho czy w oko, um, które zwróciły mą uwagę na tyle, że postanowiłem sobie je zapisać. Uznałem je za cenne, inspirujące, wartościowe i chciałbym mieć dzisiaj w molium przytoczyć, ale zanim jakby przejdę do tych konkretów opowiadania o różnych moich takich myśli wokół tej biografii, to może zacznę od tego, iż jak wiele ona zmieniła w moim postrzeganiu Wincenta i w ogóle dlaczego mnie podekscytowała perspektywa biografii tej osoby. Podekscytowała mnie głównie dlatego, że no ja o Wincencie, oczywiście tak jak o całej reszcie tych, tych wielkich osób, o których każdy lub prawie każdy wie, słyszał, prawie nic nie wiedziałem. Wiedziałem tylko tyle, że Wincent no, był malarzem, był malarzem ubogim, który żył w ubóstwie, mam na myśli. Um, co tam jeszcze o nim wiedziałem? No, wiedziałem generalnie coś takiego mgliście, że on się po prostu snuł po świecie, po jakichś polach, łąkach, malował. Wiedziałem, że za życia był niedoceniony i doceniono jego talent dopiero później, niestety. Um, co tam dalej? Um, no i wiedziałem, że jego malarstwo trafia w mój gust. Co ciekawe. To w ogóle interesujące, w jaki sposób to jego malarstwo do mnie Dotarło. Mianowicie, to jest bardzo ciekawe, dotarł do mnie konkretnie jeden obraz i być może tytuł tego obrazu jest Kawiarnia nocą. On przedstawia właśnie taką kawiarnię nocą tytułową. I no jest oczywiście pełen tego van Gogowskiego charakteru, czyli Takiego dosyć specyficznego, barwy są żywe. Wszystko ma taki z jednej strony nieco abstrakcyjny, a z drugiej strony bajkowy też nieco charakter. Ale to nie jest ani pełnokrwista abstrakcja, ani pełnokrwista bajkowość. To jest coś pomiędzy, w moim odczuciu. I ciekawostką jest, że. Ten obraz, ta kawiarnia nocą, trafiła do mnie w formie takiego kubka dołączonego do kawy. Podejrzewam, że to była kawa firmy Jakobs. I swoją drogą Jakobs ma świetne logo. I o ile nadal ma to logo, które miało w tamtych czasach, świetne takie, takie dosyć proste. Z jednej strony kilka kresek, a z drugiej strony tak narysowanych że każdy wie, o co chodzi. Świetne, świetne designersko. Ale wracając do kubka, w którymś momencie po prostu do kawy znalazłem tak, taki zestaw, że do kawy Jakobs był dołączony taki pikuśny kubeczek, który bardzo mi się spodobał, dlatego od razu jakby zwrócił moją uwagę takimi bardzo ciepłymi kolorami, bo właściwie cały kubek od zewnętrznej strony był miał nadrukowany obraz. To był właśnie, to była właśnie taka kawiarnia nocą Van Goga. I zwróciło to moją uwagę, gdyż dzięki temu cały ten kubek był jakby w ciepłych kolorach, w ciepłych barwach. Bardzo przyjaźnie to wyglądało. Bardzo miało taką ciepłą, przyjazną aurę. w jak no, wypas mieć taki przyjazny kubek. Nawet kształt tego kubka był w ale To nie był taki klasyczny kanciasty kubek, jak na przykład takie dosyć znane, stereotypowe, czerwone kubki Nescafe swego czasu. To był taki zaokrąglony kubek, który nawet nie przypominał... To nie była filiżanka, to było coś pomiędzy kubkiem a filiżanką. Koncept kubka zainspirowany jest filiżanką, tak żartobliwie mógłbym powiedzieć, ale podobał mi się jeżeli chodzi o design, o formę, o kształt. Um, I... Długo, długo, długo ja celebrowałem obecność tego kubka w moim życiu, aż mi się gdzieś tam nie potłukł. W każdym razie właśnie za, za sprawą tego kubka ten obraz Van Gogha do mnie trafił i co jeszcze ciekawsze, to ten sam obraz trafił do mnie również zupełnie inną drogą, a mianowicie kiedy zainwestowałem swego czasu w taki telefon LG Beauty. Jaki to był model, jeżeli chodzi o cyferki? Być może KU 990. Już nie, nie jestem tego pewien, czy to był KU 990. Jeżeli, jeżeli jesteś geekiem, to być może wiesz, taki model, który jeszcze wyszedł w czasach, kiedy nie było jeszcze epoki <śmiech> smartfonów, boomu na smartfony w Polsce, Wyszedł sobie taki beauty i charakterystyczną rzeczą na temat tego konkretnie telefonu było m.in. to, że on od tyłu wyglądał do złudzenia jak kompaktowy aparat fotograficzny, gdyż w ten sposób został zaprojektowany, w ten sposób został zaprojektowany jego obiektyw, w ten sposób został zaprojektowany wygląd lampy błyskowej czy, czy przyciska, przycisku zwalniającego spust aparatu. No w ogóle to jest fenomen swego rodzaju tej komórki, że ona od tyłu przypomina do złudzenia aparat fotograficzny, taki fikuśny. Zawsze mnie fascynowały takie malutkie, fikuśne kompakty. I tutaj nagle otrzymałem produkt, który do złudzenia przypomina taki malutki, fikuśny kompakt, czyli, czyli spełnia moje marzenie w tej mierze, a z drugiej strony spełnia moje inne marzenie, bo spełnia moje marzenie posiadania komórki z interfejsem zaprojektowanym przez Pradę. Być może znaną Tobie markę to było w ten sposób, że LG, firma LG wypuściła wcześniej taki model, który bodajże nazywał się LG Prada. I ten LG Prada właśnie miał interfejs zaprojektowany przez PADEL, taki interfejs, czyli, czyli wygląd systemu. To co widzisz na ekranie po włączeniu komórki, jak ikonki wyglądają, jak wygląda menu, tapeta, to wszystko. To to mnie wówczas zachwyciło, kiedy po raz pierwszy to zobaczyłem, jeszcze przed View Team, bo to miało swoją premierę przed View Team, właśnie w innym, wcześniejszym modelu. To mnie zachwyciło swoją przejrzystością, czystością interfejsu. Wszystko było na czarnym tle. Ja osobiście zupełnie nie rozumiem. Um, jakby mody na biały kolor obecnej w Androidzie i w iOSie, czyli w systemie operacyjnym, mobilnym um, firmy Apple. Zupełnie nie rozumiem i nie podzielam, jeżeli chodzi o mój gust. Potrafię zrozumieć, że to jest kwestia gustu. Um, czy, czy gustujemy, czy będzie się nam podobał kolor biały jako dominujący w interfejsie, czyli w wyglądzie systemu na naszej komórce, czy smartfonie, czy czarny, czy jeszcze inny. Potrafię to zrozumieć. Jeżeli chodzi o mój gust, to jednakowoż zupełnie, zupełnie nie gustuję i nie podzielam um, z, jakby zadowolenia czy czerpania przyjemności z białego koloru, tak, tak rozpropagowanego aktualnie w, w mobilnych gadżetach. Hmm. No i jeżeli chodzi o Pradę LG, to jej wygląd systemu, interfejsu, layoutu, że tak powiem, był oparty na czerni. Głęboka czerń i czystość interfejsu, wszystko przejrzyste, pozycja menu bardzo przejrzyste, duże, to nie był drobny druczek, to nie było malutkie, to wszystko było wystarczająco duże. Um, bardzo dużą czytelność uzyskano w tym interfejsie. To samo z ikonkami, bez zbędnych wodotrysków, fajerwerków, po prostu czystość, niemalże minimalizm, ale to wszystko nie wyglądało zbyt prosto, nie wyglądało pospolicie. To wyglądało elegancko dla mnie, w moim odczuciu, w moim guście. To wyglądało z klasą. I dlatego od pierwszego wyjrzenia byłem zafascynowany, zachwycony tym konceptem Prady. I w tamtym czasie nie mogłem po ów koncept ciągnąć, ale bardzo chciałem i marzyłem o tym. I jakiś czas później dotarł do mnie właśnie ten koncept, który LG ku mojej wielkiej radości przetransportowało do nowego modelu, LG Beauty właśnie, który swoją drogą tak fenomenalnie był z tego czasu sprzedawany przez sieć Play za złotówkę. Ja mówię, że to było fenomenalne, dlatego, że ten konkretnie telefon jest bardzo dobry. On ma bardzo dobrą optykę. Na tamte czasy optyka aparatów była świetna i nadal jestem pod jej wrażeniem. No i cały koncept właśnie tego telefonu, czyli to, co już mówiłem, że od tyłu on przypomina do złudzenia taki cyfrowy aparat fotograficzny kompaktowy, Um, no i właśnie to, że ma ten interfejs prady, duży dotykowy ekran taki stylowy rysik no, no, podobało mi się to ucieszyło mnie więcej uradowało, zachwyciło, podekscytowało. Um, i co ciekawe jedną z domyślnych tapet pulpitu tapet na ekran w tym telefonie był właśnie ten sam obraz z Van Gogha czyli taka wiarnia nocą z tymi ciepłymi barwami, z tą przyjazną jakąś taką atmosferą, klimatem, gdzie patrzysz na ten obraz i możesz odczuć ciepło tego wieczoru. Wręcz może nawet upał. To, to jest ciekawe. To mnie dosyć zaskoczyło. Obecność obecność tego obrazu w tym telefonie. Że ten obraz przyszedł do mnie drogą. Wcześniej przyszedł w formie kubka do kawy, a później jako integralny element dobiący tak, tak bardzo nowoczesne urządzenie techniczne. Wow, no, no dosyć, dosyć, dosyć. Jest coś ciekawego w tym, że, że, że ten obraz Van Gogha do mnie przychodził i być może będzie jeszcze przychodził, Hmm. no i ten obraz właściwie uświadomił mi, że um, malarstwo Van Gogha jest w nim coś takiego, co jest bardzo w moim guście. Nie każdy obraz tego artysty mi się podoba. Niemniej jednak um, te, które mi się podobają, podobają mi się tak bardzo, iż spokojnie mogę stwierdzić, że Van Gogh jest moim ulubionym malarzem. Co takiego mi się podoba w jego twórczości, w jego malarstwie, w jego stylu? To, że dla mnie jest to malarstwo natchnione uczuciami. Ja osobiście czuję jego obrazy, jak gdyby nie były tyle zapisem rzeczywistości, wizualnym zapisem rzeczywistości, co jej zapisem emocjonalnym, patrzysz na świat i czujesz i na płótno przelewasz te uczucia a nie to co zobaczył twój wzrok i ja osobiście tak interpretuję malarstwo Vincenta jako malarstwo uczuć i kiedy tak to spojrzeć to jest w tym dla mnie wiele wrażliwości, mnóstwo wrażliwości. Um, ja osobiście postrzegam siebie za wrażliwą osobę i jakoś odnajduję się bardzo w tym koncepcie wrażliwości w obrazach, w incertach. One coś poruszają we mnie, w pozytywnym słowa znaczeniu i Hmm. podoba mi się to, podoba mi się to po prostu. Może nie będę się teraz bardziej zagłębiał w ten konkretnie wątek. Chciałem tylko nadmienić, że malarstwo Wincenta jest moim ulubionym i że jest mi bliskie. A żeby jakby zarysować pewien, pewien background, pewne tło dla tej biografii w moim życiu. I jeszcze gwoli formalności wspomnę o takim filmie, Um, ja miałem poszukać jego tytułu, ale jakoś um, tego jeszcze nie zrobiłem i zupełnie nie wiem, jaki jest tytuł tego filmu, ale to jest duża ciekawostka, że swego czasu nakręcono taki um, film z takim dosyć fantazyjnym podejściem. On bodajże był, był prezentowany na takiej stacji Hallmark. Bodajże, bodajże. Takie fantazyjne podejście obrano w tym filmie, polegające na tym, iż um, wymyślono sobie, że, że Vincent van Gogh wróci, y, wróci jakimś czarodziejskim trafem, zostawą jakiejś czarodziejskiej siły do życia jakiś czas później, po własnej śmierci. No bo on generalnie nie żył w naszych czasach ale wymyślono sobie w tym filmie taki koncept, co by się stało, gdyby Vincent wrócił do życia na jakiś czas w naszej współczesności. Hmm. Ciekawy koncept. I on Tak to zrealizowano dosyć lirycznie, że on wychodzi z morza. Wychodzi z morza znikąd jakby się pojawia i i ma swoje, w cudzysłowie 5 minut powrotu na, na ten ziemski padł. No i coś tam robi. Ja już prawie nic nie pamiętam. Pamiętam tylko tyle, że no, posądzamy go o plagiat oczywiście. Posądzamy go o plagiat, jakże inaczej. Um, ale film... Był dla mnie, myślę, urokliwy. I dosyć, no, koncept, koncept, jak widzisz, dosyć, dosyć taki charakterystyczny. Co czyni z tego filmu taką perełkę, taki klejnocik, coś unikatowego, dosyć oryginalnego. I nawet swoją drogą, chęcią bym się dowiedział, jaki Tytuł był tego filmu, i polski i oryginalny. Z tego czasu próbowałem, próbowałem się tego dowiedzieć, gdzieś tam zapytałem na jakimś forum, czy być może kojarzy, no ale nikt nie kojarzył wówczas. To, to jest intrygujące jaki tytuł tego obrazu. Być może uda mi się to znaleźć i dołączyć do notatek do tego rozdziału Molium. W każdym razie, no to. Wszystko razem stanowiło moje takie tło wejścia. Okoliczności towarzyszące wejściu w doświadczenie biografii Vincenta Van Gogh'a, autorstwa Irvinga Stowna, pod tytułem Pasja życia. I... I co? Ja teraz sobie spanej, pospaceruję, haha, żeby, tak jak poprzednio nagrywając Molium, by się troszeczkę rozerwać i ożywić, ożywić być może też audycję. No i przejdę do takiej już bardziej właściwej rzeczy, czyli, czyli do fabuły biografii Wincenta Van Gogha. Hmm. Jeżeli chodzi o fabułę, ja zastanawiałem się, czy w modium opowiedzieć wszystkie te losy pokrótce. No, tak jakoś, ale, bardzo, ale w sumie no nie, aż, nie aż tak pokrótce, tak rozpisać sobie jakiś taki plan, punkt po punkcie i przedstawić, ale stwierdziłem finalnie, że nie. Jednak nie będę tego robił. Być może w podjęciu tej decyzji pomógł mi fakt, że moje notatki gdzieś się zadzieruszyły. <śmiech> Ale stwierdziłem, że tak czy owak jednak wystarczy. Nie, w gruncie rzeczy przedstawianie tak punkt po punkcie, co było poruszane w tej biografii, byłoby mocnym spoilerowaniem tak zwanym, czyli mo mocnym psuciem niespodzianki. <śmiech> um, a jednak chciałbym, żebyś miał lub miała niespodziankę czytając Tą biografię, jeżeli poczułbyś czy poczułabyś się zainteresowana sięgnięciem po ten tytuł. Pasja życia, taki tytuł. Um, więc nie będę zdradzał za wiele. Postaram się tylko tak ogólnikowo opowiedzieć no przede wszystkim o tym, co mnie najbardziej zaskoczyło w tej biografii a właściwie zaskoczyły mnie najbardziej dwie rzeczy. Sposób, w jaki została napisana oraz to, czego dowiedziałem się o życiu Wincenta. <śmiech> od czego by zacząć? Może <śmiech> przepraszam, może, może najpierw od życia. Albo może jednak od sposobu, bo od, od życia będzie bliżej do cytatów no to okej, okay. żeby tak nie skakać, to opowiem o sposobie, w jaki ta biografia była napisana. Ja miałem już jakby inne biografie za sobą, kiedy sięgnąłem po biografię Wincenta i i już zdążyłem się tak dosyć obyć jednak z tą taką specyfiką formy biograficznej, formy biografii w literaturze. Zdążyłem się obyć szybko, gdyż no to jest dosyć proste. Um, pamiętasz może, jak opowiadałem swego czasu w Molium o tym, że doświadczenie książki, jakiejś powieści szczególnie, przypomina mi wchodzenie w taki inny świat no dosłownie jakbyś dysponował czy dysponowała takim um, portalem z takimi magicznymi drzwiami, niczym drzwi do tajemniczego grozu, magicznymi takimi czarodziejskimi drzwiami, y, które zabierają Cię do innego świata, literalnie niemal, że po prostu sięgasz, otwierasz książkę, rozkładasz książkę przez, przed sobą, albo włączasz audiobooka i, i bardzo szybko um, i już cię tu nie ma. Już cię tu nie ma. Znikasz tutaj w tym świecie, zostaje tylko twoje ciało, podczas kiedy Twój umysł, twoja świadomość są już gdzieś zupełnie indziej, w innym świecie, w innym wymiarze. To jest bardzo rzeczywiste. Um, i, I przenosisz się tam i, i zaczynasz żyć tamtymi sprawami i <śmiech> utożsamiać się z bohaterami, i odczuwać różne rzeczy. No. To jest coś fascynującego dla mnie, że, że, że powieść może stanowić taki portal. Portal, dosłowny portal do innego świata. Że można za sprawą książki przenosić się do mnóstwa takich światów, podróżować, podróżować po nich. Hmm, i przeżywać różne przygody, różne rzeczy, poznawać osoby, no niesamowite, jak to, jak to stymuluje wyobraźnię, <grystanie> wizualizację i tak dalej, Więc no to, to jest coś fascynującego dla mnie. I teraz jeżeli chodzi o koncept biografii, to biografie generalnie są albo są pozbawione tego fenomenu, albo prezentują go w o wiele słabszym stopniu. Dlatego, że um, do biografii można podchodzić w taki sposób, że, że to jest coś bardziej realnego, w sensie no coś jak dziennikarstwo, to się trochę z dziennikarstwem kojarzy, że może się kojarzyć, czyli taki raport z czyjegoś życia, z życia kogoś z tej strony bardziej niż z tamtej, czyli nie ze strony po, po drugiej stronie portalu prowadzącego do coś fikcyjnych wymyślonych wykrywanych przez autorów światów tylko kogoś żyjącego po stronie naszej kto z jednej strony stał się ikoną człowiekiem legendą ale z drugiej strony no, wiemy wiemy jak, jakaś część naszego umysłu wierzy, że ktoś żył naprawdę tego czasu wśród ludzi chodził po ziemi jest bardziej bardziej realny i łatwiejszy do uwierzenia, do, do jakby przyznania, że istniał, niż, niż postacie, wielkie postacie religijne, w które niektórzy wierzą, niektórzy nie. nie. Nie każdy uznaje postacie religijne za postacie historyczne. Natomiast jeżeli chodzi o Alberta na przykład Einstein'a, no to jak tu nie uznać Alberta za postać historyczną? Jest to o wiele prostsze. No ale z drugiej strony, kiedy kiedy uznajemy te osoby, bohaterów biografii, za postacie rzeczywiste, historyczne, żyjące naprawdę swego czasu, to, to może się okazać, że y, biografia nie zapewnia nam tego portalu do, do nowego, fantazyjnego, fantastycznego, ekscytującego świata. Dlatego, że no, to, to jest tak jakby portal gdzie się odwijamy troszeczkę od drzwi, potrafiamy tak naprawdę nie do innego świata, co do innych czasów co najwyżej w świecie, w którym żyjemy my sami, więc hmm, no to nie, nie ma aż takiej fantazyjności, to, tak się może okazać, że nie ma aż takiej fantazyjności w tych biografiach, jest za to bardziej taki właśnie dziennikarski, reporterski, charakter. Czy to jej coś filmuje? Niekoniecznie, bo wiadomo, że forma biografii stawia sobie inne wytyczne, obiera sobie inne cele. I to jest całkowicie w porządku, mi to całkowicie odpowiada. Ja nie, nie stawiam biografii poniżej powieści, tylko uznaję ją za, za narzędzie innego zupełnie pokroju, po które sięgam, kiedy mam ochotę doznać czegoś zupełnie innego kiedy coś zupełnie innego mnie interesuje. W innym celu po prostu używasz widelca, w innym celu używasz łyżki, tak samo z biografiami i powieściami. No więc um, wracając do, do biografii Wincenta, byłem obyty, jeżeli chodzi o inne biografie, byłem obyty um, z taką właśnie dziennikarską, reporterską formą. Um, która bardziej, przy, właśnie dosyć, dosyć się kojarzyła z taką, z taką właśnie z takim właśnie reporterskim charakterem, czyli bardziej raportujesz niż tworzysz. O to chodzi. Prawda? No nie chodzi o to, żeby wymyślać, tylko. No, czytając biografię chcemy się dowiedzieć, jaka była prawda o danym człowieku. Chcemy się dowiedzieć, jak żył, jak to było. No, to nas może fascynować i ciekawić, więc nie chcemy napotykać na, na fikcję, na coś zmyślonego. Możemy co najwyżej i to tak ostatecznie tolerować plotki niepewności i ewentualne niedomówienia, ale najchętniej byśmy ich nie tolerowali, najchętniej oczekiwalibyśmy od biografa, że bardzo dobrze przyłoży się do swojej pracy, że los będzie mu sprzyjał we własnym śledztwie i że dokopie się wszystkiego faktów, faktów twardych, faktów, dowodów, <grybujesz> różnych rzeczy. Więc, więc no, przez to w efekcie biografia staje się czysto reporterska i dziennikarska. I do takiego sprawozdawczego charakteru przywykłem, zdążyłem szybko przywyknąć w kontekście formy biograficznej. I teraz, kiedy rozpocząłem w ogóle pierwsze rozdziały Pasji Życia Irvinga Stone'a w polskim wydaniu, to wręcz uderzyło mnie coś, czego się zupełnie, absolutnie spodziewałem, A mianowicie, a mianowicie to, że autor obrał sobie taką manierę, styl pisania tej biografii w sposób powieściowy. <śmiech> Oj, to musielibyście widzieć moją minę. Co to jak bardzo mną to wstrząsnęło w pozytywnym słowo znaczeniu. Kiedy sobie tylko zdałem z tego sprawę, ja się zupełnie, zupełnie tego nie spodziewałem. Byłoby całkowicie oczywistym i zrozumiałym i przewidywalnym, że w biografii napotkam na właśnie taki reporterski, sprawozdawczy czysto charakter. Natomiast zupełnie nie spodziewałem się, że biografia zostanie przede mną odmalowana w formie bardzo przypominającej powieść. <śmiech> bardzo przypominającej powieść z, z opisami malowniczymi, z dialogami, z pewną narracją. Wow, to wielkie, ogromne zaskoczenie i do tego jeszcze zaraz za tym następuje coś jeszcze większego mianowicie wspomniana malowniczość malowniczość tej formy gdyż, gdyż to nie jest tylko tak, że obrano sobie narrację, wymyślono dialogi, albo może i nie myślono to nie tylko o to chodzi to w jaki sposób są skonstruowane opisy w tej książce jest oczarowujące. Jest dosłownie bardzo malownicze. Jak obraz, to mi się bardzo, bardzo kojarzy z malarstwem. To w jaki sposób została napisana ta biografia. I myślę, że to jest największy jakby komplement dla tej pozycji. Móc stwierdzi, że jako czytelnik odczuło się coś takiego, że książka, pomimo tego, że jest złożona ze słów, na poziomie odczuciowym bardzo do złudzenia, przy, przypomina obraz. Piękny, barwny, ciepły, żywy obraz. Pełen barw. Pełen barw. Jak całe malarstwo Vincenta. I myślę, że to jest właśnie największy komplement i największa jednocześnie siła tej pozycji, że, że ona jest tak bardzo malownicza i jak się tam wczytać w różnorakie opisy, to widzimy wręcz to malarstwo na każdym kroku. Widzimy, jak wiele miejsca jest poświęconego um, opisom barw. Jak w ogóle wiele miejsca poświęconego jest opisom jako takim, gdzie hmm, czytając te opisy możemy odczuć, że one były tworzone z perspektywy malarza. To jest niesamowite. Ciekawe, czy Irving Stone, który napisał tę książkę jest malarzem lub był. Ciekawe. Z drogą nie sprawdzałem, a to jest dosyć intrygujące, dlatego że właśnie on napisał to w taki sposób, który... I mi się bardzo kojarzy z malarstwem i o, same opisy nawet, same, same opisy obecne w tej książce przypominają bardzo malarstwo. Tam jest wiele bowiem uwagi zwracanej na barwy, na formę. E, do złudzenia też przypomina sytuację jakbyśmy jak patrzyli na świat oczami malarza, oczami kogoś kto ma talent malarski, ma duszę malarską i, i jak taki ktoś patrzy na świat to właśnie odpowiedź na to pytanie odnajdujemy w opisach obecnych w tej książce. Odnajdujemy w ich charakterystycznej formie. I te opisy, nie tylko zresztą opisy czegoś zewnętrznego, co postrzega się oczami, ale i opisy uczuć, doświadczeń na poziomie emocjonalnym, to wszystko jest barwne również i to sprawia, że ta książka ma również bardzo wiele wrażliwości w sobie, bardzo wiele uczuć i myślę, że w ten sposób również bardzo, bardzo istotny oddaje sedno, oddaje esencję, oddaje serce Wincenta. Um, hmm. Myślę, że jak wziąć te dwie kwestie razem, Czyli właśnie tą malarską, malowniczą, bardzo opisowość oraz y, uczuciową warstwę obecną w tej książce, to mogę spokojnie stwierdzić, że ta biografia jest mistrzowska dla mnie, o ile nie jest arcydziełem, jest kunsztowna. Być może nazywanie jej arcydziełem jest zbyt wygórowane, ale pewnością nie jest wygórowanym dla mnie określeniem jej mianem kunsztownej. To jest biografia kunsztowna. I w ten sposób ona się jako jedyna wybija spośród całej reszty biografii, z którymi się zapoznałem dotychczas. Biografia Tolkiena nie była taka, biografia Steve'a Jobsa nie była taka, biografia Tolkiena nie była taka, biografia Boba Dylana też, broń Boże, nie była taka. W żadnej z tych biografii jeszcze być może jakieś inne przeczytałem, już teraz nie wspomnę. W żadnej z tych biografii nie miałem do czynienia z tak, z tak pięknym stylem, z takim pomysłem, żeby zabrać się do biografii w formie powieści, żeby obudować biografię w jakąś formę fabularną. Która jakby nadaje piękna temu wszystkiemu. Ja myślę, że po lekturze tej biografii w ogóle nie chciałoby się czytać biografii Wincenta Van Gogha w jakiejkolwiek standardowej, konwencjonalnej formie. Bo to się już wydaje po lekturze biografii Irvinga, to się wydaje profanacją po prostu żeby czytać o, o, o Vincencie Van Gogh'u w jakikolwiek konwencjonalny sposób, w jakikolwiek inny sposób niż ten piękny, wymalowany przez Irvinga Stonea, to, to jest niesamowite. Ona bardzo zapada w pamięć. Mi ona bardzo, ona wyjątkowo mi zapadła w pamięć. Ta biografia była dla mnie doświadczeniem piękna. Każda strona, każda kartka tej książki, każde zdanie, każdy opis był dla mnie namacalnym doświadczeniem tych ciepłych, ciepłych, przyjaznych barw van Gogowskich. Jego uczuć, jego serca, jego wrażliwości, jego charakterystycznego spojrzenia na świat, jego takiej natury wszelkiego to, rodzaju. To była niesamowita osoba, tak, tak przy okazji w moim odczuciu. Um, I doświadczenie tej biografii poprzez formę, w jakiej została napisana, było dla mnie wyjątkowym. Było dla mnie wyjątkowym i zdecydowanie zapisało się złotymi za zgłoskami że, um, w moich wspomnieniach totalnie wybiegając spośród wszystkich innych biografii, z jakimi miałem do czynienia. Więc um, i to jest książka, którą mógłbym polecić nawet nie tylko ze względu na możliwość poznania osoby tego malarza, co również bardzo, bardzo ze względu na sposób, w jaki została napisana, na język, na, na właśnie tą obraną koncepcję przez autora, żeby to przedstawić w takiej pięknej, malowniczej, popularnej w formie bardziej przypominającej powieść niż biografię. To jest niesamowite. Hmm. Swoją drogą, może być intrygującym, skąd autor czerpał obecny w książce dialogi, ale z drugiej strony tak, mam taką własną hipotezę na ten temat, że być może czerpał je właśnie z Listów Vincenta Van Gogha, które, których całkiem sporo jest dostępna do dnia dzisiejszego. I tak dla ciekawości, ja jestem w trakcie nawet lektury listów. Jest taki zbiorek wybranych listów Vincenta do różnych osób, m.in. do jego brata Theo oraz do przyjaciela. Jest jakiś tam zbiorek, który jest zatytułowany w oryginale po angielsku, jakby to przełożyć na polski listy postimpresjonisty. Ja nie wiem, jaki jest tytuł na polskim rynku tego. W każdym razie, ja, ja akurat słucham tego w oryginale, Podzyskałem tą pozycję z projektu LibriVox, o którym też opowiadam w jednym z rozdziałów MOLIUM. Tak pokrótce powiem, że LibriVox, jeżeli nie czym mnie, to jest taka Wirtualna, internetowa biblioteka dostępnych za darmo i legalnie audiobooków nagrywanych w różnych językach, chociaż dominują um, książki nagrane w języku angielskim. E, świetna inicjatywa, gdyż e, ludzie wolontaryjnie angażując się w ten projekt, no, zdecydowanie mnóstwo wartości wnoszą w e, doświadczenie innych osób na planecie. Więc no, to jest e, dla mnie w ogóle niesamowite, szczytne warte doceniania, uwagi. Obfita, obfita bardzo biblioteka, obfity księgozbiór, można tam czerpać się i pełnymi, pełnymi garściami stamtąd. Znaleźć wiele smaczków. Wspomnianego Alberta Einsteina pracę można tam znaleźć, ale i wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Um, no właśnie w tym wspomniane listy Vincenta Van Gogha. I jeżeli chodzi o te listy, no to tak, mam taką właśnie hipotezę, że właśnie z tych listów być może Irving Stone czerpał jako inspiracji do, do takiego zarysowania, jak, mogły, jak mogłyby wyglądać te dialogi, które można by stworzyć na poczet tej takiej koncepcji fabuły, osadzenia, osadzenia biografii w koncepcji fabularnej. Hmm. A w ogóle sam pomysł osadzania osadzania czegoś do tej pory niebeletrystycznego w formie fabularnej, w formie takiej powieściowej jest pomysłem, który mi się dosyć podoba i w którym się już niejednokrotnie zetknąłem wcześniej. Dosyć osobliwe dla mnie zwykle zjawisko, gdyż właśnie jest to taka hybryda, która z jednej strony wygląda jak powieść, z drugiej strony przedstawia coś, co powieścią zupełnie nie jest. I to jest taka dosyć ciekawa dla mnie dygresja, gdyż ja wspomnę teraz dwie takie, dwa takie przypadki, w których sięgnięto właśnie po ten pomysł taki hybrydowy spowieściowienie czegoś dziennikarskiego, czegoś reporterskiego, co, co w normalnej każdej sytuacji byłoby po prostu książką, która nie jest powieścią. Taką bardziej właśnie naukową, lub pseudonaukową, taką sprawozdawczą, um, czyli bez tego polotu, bez tej magii yy, powieści. Natomiast w tym przypadku, że autor sięgnął po, po ten unikatowy koncept, to zostało uzyskane w esercie takie dosyć osobliwe, unikalne doświadczenie. Przykładem jest um, jedna z książek Richa von Denikena, no, kto wie, być może któregoś razu wspomnę, o nim w molium więcej. <śmiech> Erich von Denken to osoba, która... To jest wielki pasjonat. Od wielu lat zajmujący się paleoastronautyką. Badaniem paleoastronautyka. o no czym jest paleoastronautyka? To jest, tak najogólniej mówiąc, taki nurt nauki lub jak niektórzy by chcieli powiedzieć pseudonauki, który zajmuje się um, szpraniem w przeszłości um, w poszukiwaniu anomalii, w poszukiwaniu um, rzeczy, które nie da się wyjaśnić um, lub bardzo trudno wyjaśnić przez oficjalną, naukową narrację, przez to, czego dowiadujemy się um, w nauczelni czy w szkołach. Um, Paleoastronautyka jest również ściśle związana z taką hipotezą, iż w zamierzchłej przeszłości Ziemi maczały swoje palce istoty pozaziemskie. I stąd ta astronautyka cała. No i w ogóle no brzmi to dosyć kontrowersyjnie, ale ale okazuje się, że, że tak jak powiedziałem, że no jest to poszukiwanie rzeczy, rzeczy, które są trudne lub niemożliwe do wyjaśnienia przez oficjalną naukę i niepokojące bardzo, kiedy się im przyjrzeć, to no, o tych rzeczach generalnie nie mówi się wiele oficjalnie. Nie mówi się wiele, o ile w ogóle w telewizji czy w, czy w oficjalnym radio. Um, dlatego, że te rzeczy są dosyć niewygodne dla, dla oficjalnej nauki, dlatego, czy jest przedstawiane w szkołach czy na uczelniach. Są dosyć niewygodne, więc o wiele łatwiej je tuszować, o wiele łatwiej je wyśmiewać, o wiele łatwiej zaprzeczać w ogóle ich istnieniu i jakby deptać, deptać wszelkie osoby, które próbują jakby z tym wyjść na światło dzienne, żeby, może nie dopuścić, nie narobić zamieszania, no bo mamy już jakby obraną jedną, jedną jedyną słuszną drogę postrzegania na świat, i, i są osoby, które będą tej drogi broniły rękami i nogami za wszelką cenę to się na szczęście zmienia jest coraz coraz przychylniej, coraz bardziej się ta szala przeważa jeżeli chodzi o, o wydobywanie na światło dzienne tych rzeczy, które oficjalne, na które oficjalna nauka nie patrzy przychylnie bo nie są jej na rękę po prostu nie są jej na rękę, bo trzeba by było po prostu przepisać całą historię. Przepisać historię, przepisać doświadczenia, paradygmaty, rzeczy oczywiste, które od dawna są oczywiste. Trzeba by to wszystko zresetować, sobie mówiąc językiem komputerowym i przepisać, napisać od nowa. A rewolucja po prostu była taka, no, na wielką, wielką globalną skalę. Rewolucja cywilizacji, świadomości, jakkolwiek nazwać. W każdym bądź razie wracając do Erika von Denikena, który spera z tym wszystkim od bardzo dawna, od lat już dekad właściwie, został przez to autorytetem. To, no I napisał mnóstwo książek, które są dosyć przystępne. To jest w ogóle fenomen. Może tak najkrócej powiem, że fenomen tych książek polega na tym, że one nie są grube. Są bardzo rzeczowe. Napakowane faktami błyskotliwymi spostrzeżeniami i kojarzeniami tych faktów. Um, hmm. Ja osobiście nie znalazłem w tych książkach lania wody tak zwanego żadnego, tylko wiele, wiele, wiele konkretów, um, co można być w ogóle pod wrażeniem, jak wiele tych konkretów tam się znajduje, jak wiele znaków zapytania, um, które aż proszą się o odpowiedź, proszą się o zbadanie, o brak ignorancji, tylko o otwarty umysł jeszcze. Um, jeżeli chodzi o większość książek Ericha von Denikena, z którymi się zapoznałem, to miały one właśnie taki charakter totalnie reporterski, totalnie sprawozdawczy. Coś jak gdybyś czytał lub czytała książkę podróżniczą, czy detektywistyczną, jakieś skrzyżowanie tego, to dostajesz w książkach Denikena. Ale któregoś razu na któreś moje urodziny dostałem w prezencie książkę, która no, wyglądała na pierwszy rzut oka bardzo przewidywalnie, bo książki Denikena wydawane w Polsce były w tej samej szokie graficznej, wszystkie, żeby łatwo było je rozpoznać. No, więc rozpoznałem bardzo szybko. O, to jest książka Denikena, tytuł jakiś inny, z którym nie miałem wcześniej do czynienia, no, ale książka Denikena, więc doskonale wiedziałem, z czym, z czym to się je, z czym to się będzie jadło. O, fajnie. Jakież było moje jednakowo, że zdziwienie, kiedy rozpocząłem lekturę i na kartach tej książki odnalazłem powieść, w cudzysłowie, w cudzysłowie tak, z czymże nie mogę, powieściowy charakter, jakąś wymyśloną, fikcyjną y, formę fabularną, wymyśloną właściwie y, tylko po to, żeby, żeby jakoś uprzyjemnić, y, czy ułatwić czytelnikowi y, odbiór. Odbiór tych treści, do których czytelnik przywykł u na po tak wielu już książkach wydanych wcześniej przed tą. Hmm, taka osobliwość obrana przez autora, przypuszczam, z takim przymrużeniem oka. Um, to jest takie opowiadanie bojeczki. Chodź opowiem Ci bojeczkę, która tak naprawdę będzie bawiąc uczyć, bawiąc będzie przekazywać prawdziwe informacje, Podobał mi się ten eksperyment, on sprawia, że że, że, że jakby przekazywana wiedza potrafi wchodzić, mówiąc i jeszcze łatwiej, jeszcze przystępniej. Jest to ciekawe. Nie, żebym tego potrzebował, nie odpowiadały bardzo dotychczasowe książki Ericha. Nic mi tam nie brakowało. Jeżeli miałbym sobie zadać pytanie, czy chciałbym, żeby Erich następne książki pisał w takiej manierze powieściowej, to powiedziałbym, że nie, dlatego że o, chociaż, chociaż ta powieściowa, ten powieściowy eksperyment Ericha był dla mnie pozytywny i podobał mi się, to jednak, jednak ta jego tradycyjna forma odpowiadała mi jeszcze bardziej. Nadal mi odpowiada jeszcze bardziej. Wszystko z nią w porządku. Ona mnie wręcz potrafi fascynować i jest dla mnie bardzo, bardzo wciągającą i absorbującą lekturą zawsze, jak sięgam po te książki. Na tyle absorbującą, że one mi się nie nudzą. Ja potrafię do nich wracać i one mi się nie nudzą. Są tam, tak napakowane faktami kojarzeniem tych faktów i błyskotliwością, że one mi się zdecydowanie nie nudzą. A więc, no to, to jest też jakby cecha charakterystyczna um, twórczości Denikena. No ale w którymś momencie właśnie on zrobił taki eksperyment, czyli sięgnął po, po taką powieściową um, ramę, żeby przedstawić coś, co do tej pory przedstawiał czysto sprawozdawczo. I to było fajne. To było niekacowe. Um, no ale Erich nie jest jedyną osobą, która pokusiła się o taki eksperyment. Swojego czasu słyszałem, że Um, bodajże Graham Hancock um, taki badacz podobnych spraw w gruncie rzeczy um, też, też pokusił się o, o taki eksperyment z nieco innych powodów um, z tego czasu słuchałem wywiadu z nim i w, z, w jednym z wywiadów z Grahamem on stwierdził, że, że um, on postanowił zerwać wręcz z tym sprawozdawczym charakterem, dlatego że napotkał zbyt wiele hmm, agresji. To nawet nie krytyki, czy tyle, czy wyśmiewania, co agresji ze strony środowisk naukowych, czy jakiegoś, jakiegoś innego. Spotkał tak dużo agresji poprzez sam ten fakt, że, że ośmielił się zaprezentować coś niezgodnego z oficjalnym nurtem naukowym, Spotkał tak wiele agresji, że postanowił, że on jest tym zmęczony już i nie chce już się na to narażać, więc stwierdził, że będzie nadal przekazywał co prawda to, co ma do przekazania, to, co wypływa z jego śledztw osobistych, ale będzie to przekazywał w takiej bezpiecznej formie powieści, w której zawsze można powiedzieć, że to jest wymyślone, że to jest fikcja literacka. No bo powieść. Powieść równa się fikcja literacka, więc nikt nie będzie mu mógł na poważnie wówczas zarzucić czegokolwiek, że on śmie cokolwiek oficjalnie głosić, że to jest prawda obiektywna, że to może być prawda obiektywna, nowa prawda obiektywna. No bo to jest powieść, więc ci, którzy, ci, którzy nie mają problemów z otwartym umysłem i zaakceptowaniem, że coś może wyglądać inaczej niż w szkołach uczono, no to odbiorą, jakby wyciągną z tych książek powieściowych Grahama to, co trzeba. Natomiast cała reszta no to co najwyżej um, dojrzy w ten science fiction albo fantasy. Fikcję literacką i, i to tyle. Więc um, to to są przykłady zupełnie, zupełnie z innej beczki na, na sytuacje inne, w których autorzy do tej pory sprawozdawczych bardziej prac zdecydowali się sięgnąć właśnie po taki unikatowy koncept hybrydowy um, ubierania sprawozdania w formę powieści. W formę popularną. Hmm. No i wracając do zakle nasz Okej, okay. Wszystko działa. Wracając do, do Vincenta Van Gogha i, i tego, co mnie najbardziej zaskoczyło w jego biografii. To jest właśnie więc po pierwsze ten styl, w jaki ta biografia została napisana. Styl, tak jak powiedziałem, bardzo unikatowy, malowniczy, nasycony, a właściwie przesycony kolorami, uczuciami. Piękny po prostu. Pięknie się tego mi słuchało. Um, bardzo czarowne. Bardzo czarowne. unikatowe doświadczenie. Więc to była pierwsza rzecz, która mnie najbardziej zaskoczyła w tej biografii. Drugą rzeczą są, um, są fakty z życia Vincenta przedstawione w tej książce. Fakty, o których nie miałem bladego pojęcia. A właściwie nie tylko nie miałem bladego pojęcia, co wręcz w ogóle zaprzeczają temu, co wiedziałem. Tak jak powiedziałem, miałem pewną odrobinkę wiedzy na temat Wincenta, która ta odrobinka sprawiła, że ja Wincenta wcześniej postrzegałem jako ubogiego artystę, który generalnie no, tułał się po świecie, po tych polach, łąkach, głodował, nie był doceniony za życia. Gdzieś tam po prostu niestety marnie zakończył swoje życie. W związku z tym Właśnie, że, że jego czasy, on, on jakby wyprzedzał własne czasy, nie doceniły go te czasy. Jemu współcześni go nie docenili, nie dojrzeli talentu na wystarczającą skalę, no więc, więc postrzegałem go jak, jako takiego do dosyć artysta w trudnej sytuacji, eufemistycznie mówiąc, tam, hmm, który na po prostu... Miał ciężki los, bo tak mu się przydarzyło. Jakież było moje wielkie, wielkie zdziwienie. Ogromne, ogromne. Kiedy z kart biografii Pasja życia Irvinga dowiedziałem się, że Vincent nie tylko nie był biedny, nie był ubogi, nie żył w ubóstwie, w ogóle nawet nie, nie zbankrutował, nie, nie było czegoś tego, że on zbankrutował w którymś momencie i, i stał się ubogi. Co... On jakby był członkiem bardzo bogatej, znamienitej rodziny w swoim kraju. Bardzo wpływowej, która miała swoje wpływy macki w różnych, w różnych sferach, w różnych branżach. I, I między innymi jego rodzina posiadała taką sieć z takich sklepów handlujących reprodukcjami obrazów oraz obrazami. Sieć, sieć ta była umiejscowiona w różnych krajach, więc to już samo daje jakieś wyobrażenie na temat skali zamożności rodziny Vincenta Van Gogha i tenże Wincent, no w ogóle poznajemy go u progu, u progu biografii, poznajemy go w roli pracownika jednej z takich filii um, należących w, właściwie do jego własnej rodziny i Dowiadujemy się też w którymś momencie, no, że on jest jak najbardziej ustawiony. Rodzina ma takie nastawienie, żeby go wspierać w jakiejkolwiek decyzji teoretycznie. Jakąkolwiek, jakikolwiek kierunek by nie obrał, no to ma tam generalnie wsparcie i przykłady tego wsparcia widzimy na szeroką skalę wzdłuż fabuły tej biografii. Generalnie wygląda to tak, że że ściele się przed nim, no dosyć zaklepana perspektywa kariery zawodowej, może może osiągnąć biznesowy sukces, um, a gdyby chciał, może pójść też inną drogą, która również duży sukces może mu zapewnić, na przykład może zostać duchownym, szanowanym, um, szanowaną bardzo postacią z renomą, poważaniem i tak dalej, i tym więc no hmm, ma też jakieś tam, pewnie, miał też pewnie jakieś inne drogi w, w każdym razie no, rodzina wydawała się zapewniać mu ten tak zwany support, czyli wsparcie w, w czymkolwiek on wybierze. Więc no taki troszeczkę polczek w maśle. <m> mhm. <taki> um, także osobliwie mówiąc. Ale yy, no, okazuje się, że hmm, o ile jego brat, no bo Vincent miał m.in. brata, o ile jego brat Theo poszedł faktycznie tą drogą przewidywalną, logiczną, zdawałoby się, czyli skorzystał z tego wsparcia rodziny, z możliwości, jakie życie już na starcie przed nim zasiliło. I poszedł tą drogą biznesową, robiąc jakby karierę w tym handlu, sztuką. To o tyle Vincent nie... No, hmm, no tak jak powiedziałam, poznajemy go na początku w roli pracownika jednej z takich chwili, ale bardzo szybko też dowiadujemy się, że mu to nie leży. Nie leży. Coś mu tam przeszkadza, coś go tam zniesmacza. Jego zmysł artystyczny, czy jego jakąś taką artystyczną wrażliwość, coś zdecydowanie um, narusza. I no, on wtedy nie był malarzem, a jednak już wtedy. Się, ujawniała się ta jego artystyczna wrażliwość i niezgoda pewna, na pewne rzeczy, że on nie chciał godzić się na pewne kwestie i nie przedkładał ich ponad robienie pieniędzy. Ponad robienie pieniędzy było dla niego ważniejsze co innego. Stąd on hmm, poznajemy z biegiem fabuły, że on poszukuje siebie i to jest jakby można tak umownie podzielić nawet tą biografię na takie dwie części na pierwszą część, w której on poszukuje siebie i na drugą część, w której on już siebie generalnie znalazł znalazł, czyli można się domyśleć, że no został już tym malarzem i już jakby odkrył tą pasję i zaczął, zaczął się w niej udzielać, rozwijać odkrywać, zgłębiać um, i tak już trwało do końca jego życia ale zanim on został malarzem, no to on nie tak szybko zdał sobie sprawę, co jest jego powołaniem i próbował różnych dróg, na których jego rodzina oferowała mu wsparcie, obserwując jednakowoż już uważnie z drugiej strony, jak mu idzie i no troszeczkę kręcąc nosem na to, że, że no wygląda na to, że mu idzie, dlatego że czegokolwiek się mał, to no prędzej czy później to spalało na panewce. I tak między innymi ale zdecydowanie dla mnie wartościowe jest to, że on, on jawił mi się autentycznym w swoich dążeniach do odkrycia siebie, do odkrycia swojej drogi w życiu. To jest chwalebne dla mnie, że on nie był po prostu, nie, nie poszedł na łatwiznę, obierając sobie jakiekolwiek już utarte przez, przez pokolenia koleiny, tylko próbował odnaleźć siebie, jakby smakując różne rzeczy. Próbował odnaleźć siebie, weryfikować, próbował weryfikować, czy, czy on to czuje jako własne. No i jeżeli stwierdzał w którymś punkcie swojego życia, że to jednak jest zbyt sztuczne, zbyt na siłę, zbyt nienaturalne dla niego, no to, to rzucał po prostu zamiast męczyć się do końca życia, wmawiając sobie, że to jest jego droga. Więc um, próbował różnych rzeczy. Czego próbował? No, tak jak wspomniałem, na samym początku był tym e, pracownikiem firmy handlującej obrazy, sprzedawał te obrazy, no, wnieźł nawet skutkiem, e, miał miał perspektywy, żeby, żeby awansować. Mógł, gdyby, gdyby przymknął oko na pewne sprawy i zajął się tylko biznesem, no to mógł jak najbardziej zrobić karierę, e, duże pieniądze, pewnie, oho, oh, oh, to tak, miał oświetlaną przyszłość w tej materii. No ale jak już mówiłem, no coś mu się tam nie spodobało. Zdecydowanie ważniejszego od pieniędzy. I w którymś momencie to rzucił. Czego jeszcze próbował? Um, próbował y, ścieżki dukowej. Y, czyli zostań, y, próbował zostać y, takim y, ja wiem, pastorem? Księdzem? Jak to określić? Y, y, misjonarzem? Um, kimś, kto będzie um, nie tyle miał swoją parafię ciepłą i ciepły kościółek, wygodny, co no, w którymś momencie zdał sobie sprawę, że on by chciał pracować bezpośrednio z ludźmi, ale nie z pierwszym lepszym człowiekiem, e, znowu pączkiem w maśle, co z ludźmi, którzy zdecydowanie wydawałoby się bardziej potrzebują tego duchowego wsparcia. Um, czyli z ludźmi, którzy mają ciężki żywot, Um, którym, którym to Słowo Boże mogłoby się przydać najbardziej. Gdyż mogłoby się na przykład okazać, że to właściwie jest jedyne, co może podeprzeć ich na duchu. To jest ich ostatnia nadzieja w ich ciężkim, bardzo trudnym nosie. Um, I on stwierdził, że on chce czegoś takiego. On chce pracować z takimi ludźmi. On chce zostać duchownym, ale dla takich właśnie osób. Um, więc w którymś momencie, co ciekawe, um, chociaż chociaż on tam hmm, troszeczkę turbulencji przeżywa, kształcąc się na, na takiego, w misjonarza, um, to jednak udaje mu się trafić um, w pewnym momencie na taką własną misję um, do takiej osady, do takiej małej, górniczej osady, gdzie ludzie pracują um, warunkach, no... Hmm, nie do pomyślenia dla mnie. Jak ja to czytałem, to no, gdybym nie wiedział, że to były fakty, że to była prawda, to bym po prostu nie uwierzył, że można tak ludzi wykorzystywać, że, że można być w tak ciężkiej sytuacji, hmm, jakby mieć takie życie. Hmm, no to, to był fenomen na swój sposób, ale już nie w pozytywnym niestety słowo znaczeniu bardzo ciężko, no do, dosyć ciężko mi się to szypało z taką świadomością równoległą, że to jest opis czegoś, co naprawdę miało miejsce na tej planecie. Wow. Więc no Vincent w każdym razie udał się w którymś momencie właśnie do tej górniczej osady, aby pomóc, pomagać, pomagać tym ludziom, podeprzeć ich tym Słowem Bożym, co um, też począł czynić i bardzo szybko wypływa jego autentyczność w tej misji, którą sobie obrał. Tam dowiadujemy się, jak on wiele poświęcał bezinteresownie w ogóle na poczek tych ludzi. On nie, nie starał się wieść komfortowego życia. To też szybko się uczymy o jego osobie, że on przedkładał zdecydowanie um, pomoc innym ludziom nad własny komfort. On potrafił oddawać ostatnie rzeczy, które posiadał, pieniądze, ubrania, no cokolwiek dla potrzebujących, żeby tylko pomóc, żeby pomagać, żeby jakoś im chociaż częściowo użyć. I w ogóle jakoś niespecjalnie wydawało się, że go interesuje to, że on sobie wygrządza tym krzywdę, dlatego że on no niestety nie zachowywał tego balansu, i, i pomagając innym tak naprawdę niszczył siebie. Wielokrotnie widzimy go w tej książce jak głoduje, jak choruje z tego głodu i um, no Nie o to chodzi w tym wszystkim, moim zdaniem, bo żeby pomagać żeby pomagać innym, ja osobiście wychodzę z takiego założenia, że żeby pomagać innym, to ja przede wszystkim muszę być um, w stanie robić, ale nie teoretycznym, ostatkiem sił, tak morderczo, żeby się po prostu zaharować i, i padnąć, to, bo, bo to nie będzie najbardziej efektywne. Najbardziej, to, to, to będzie duża pomoc, to, to będzie taki, taki spektakularny błysk pomocy w moim życiu, ale on będzie krótkim błyskiem, bo ja się szybko wypalę. Ja o wiele bardziej jestem zwolennikiem takiej pomocy, w której jest jedna i druga strona jak gdyby supportowana, czyli wspierana, czyli ja pomagam innym, ale jednocześnie nie własnym kosztem, czyli ja nie niszczę siebie, ja dbam o to, żeby jednocześnie um, być w formie po to, żeby pomagać jak najdłużej, jak najefektywniej, jak największej ilości osób, więc um, myślę, że ja osobiście postrzegam to za najbardziej efektywną formę pomocy i osobiście nie widzę nic um, no nie widzę zasługi, może nie tyle, może inaczej, no bo widzę. Widzę, dostrzegam zasługę w poświęceniu, ale jednocześnie nie interpretuję poświęcenia jako czegoś szczytnego samego w sobie. Dla mnie poświęcenie jest nieefektywną formą humanitaryzmu, jest nieefektywną, nieefektywnym sposobem na pomoc bliźniemu. Gdyż tak jak powiedziałem, no, poświęcając się mogę, to jest taka równia pochyła w dół, po której ja się staczam, pomagając innym. I, I szybciej niż później mogę się wypalić i przestać być w ogóle w stanie im pomagać. Więc tym, co ja dostarczę wtedy temu bliźniemu, to będzie punktowa bardziej pomoc, krótki odcinek w czasie. A przecież mógłbym pomagać większości mojego życia, gdybym tylko dbał o siebie jednocześnie. Więc um, tutaj niestety w przodku Vincenta poznajemy, że, że on niestety nie za bardzo dbał o siebie, nie wychodziło mu to. Um, miał szczere intencje dobroduszne. Ja tego, ja, ja to bardzo doceniam, nie krytykuję tego. W żadnym wypadku. Um, bardziej jakby chcę przekazać, że Chciałbym, żeby on też miał dobrze w życiu, czyli żeby nie cierpiał przez to, że, że pomaga innym, bo uważam, że osoby, które, chcą, które mają intencje bezinteresownej pomocy bliźniemu powinny żyć, um, powinny same żyć w komforcie, mieć zapewnione możliwości tej pomocy, żeby, żeby komfortowo pomagać, być w pełni sprawnym, yy, w pełni sił witalnych, zdrowia i, i tak dalej, tym podobne. Więc, no, hmm, yy, tak, tak myślę, yy, tak to widzę, yy, taką sytuację. Um, natomiast tutaj u więźnia, właśnie widzimy, że no, widzimy go, jak już mówiłem, nierzadko, właściwie często głodującego, yy, gdzieś tam popadającego w długi bo, bo nie, nie działa, nie radzi sobie z finansami, z organizacją zasobów, um, widzimy go popadającego w różne choroby, z wycieńczenia i tak dalej. Ok, um, więc próbował duchowości i, i z tą duchowością te, też jakby to się nie sprawdziło w którymś momencie, choć to był taki dosyć duży, płomienny epizod w jego życiu w którym dużo zdziałał jest to dosyć jest takie chwale zrobiło na mnie wrażenie, że już w tak młodym wieku on podjął taką tak, tak bardzo intensywną, taką autentyczną działalność misjonarską, prawdziwą to, to, to było takie prawdziwe hmm. no ale okazało się finalnie gdzieś tam on doszedł do wniosku, że to jednak też nie jest jego droga i w efekcie, w efekcie, na szczęście, w którymś momencie odkrył, odkrył to swoje finalne powołanie. Co ciekawe, odkrył je tak, można założyć, właśnie w tej osadzie, jeszcze przebywając, górniczej, kiedy któregoś razu, któregoś poranka, prawdopodobnie siedząc sobie bardzo wcześnie rano, obserwując tam górników, idących do pracy zdecydował się tak spontanicznie po prostu sięgnąć po, po kartkę i coś tam naszkicować tych, tych górników czy coś i to jakby sprawiło, to jakby nakierowało jego tak spontanicznie, jakby jakaś ręka nim kierowała tak naprawdę jak, jakaś, jakaś inspiracja zajna z nieba to, to sprawiło to skierowało go na te tory um, na początku rysunku a gdzieś tam gdzieś tam później już malarstwo Czyli to, to jego finalne powołanie. To jego finalna droga. Hmm. No To jest ciekawe, bo właśnie widzimy, tak jak powiedziałem, widzimy to, jak on siebie poszukiwał, jak on w końcu siebie odnalazł. Ale to, że siebie odnalazł, nie dało mu już, już w życiu. On tam też miał różne perturbacje, odkrycia, zakręty, Um, uczuł się, uczuł się. I, I trochę wody upłynęło, zanim odnalazł ten własny, unikatowy, charakterystyczny styl, z którego znamy go dzisiaj. Hmm. I tak sobie myślę, jeżeli chodzi o. o o to, o czym mógłbym powiedzieć jeszcze w tej materii, przychodzi mi na myśl fenomen jego brata i w ogóle jego sytuacji, Wincenta sytuacji życiowej, który który to Wincent w którymś momencie właściwie stracił przychylność rodziny przez to, że, że podejmował kontrowersyjne różne akcje, to znaczy raz, że tak jak mówiłem, no on nie sprawdzał się na różnych drogach, czyli jak gdyby zawiódł rodzinę, która myślała, że, że on zostanie kolejnym e, znamienitym członkiem rodu, a tu się okazuje, że mu nie wychodzi. Tam, gdzie innym wszystkim wychodzi w rodzinie, tam po prostu jemu nie wychodzi. E, ma sumery za południ, czego się jakby nie może trzymać. No dla rodziny wydawał się on niewiarygodny. Być może nawet nieporadnym. A z drugiej strony, co gorsza, jeszcze on miał taką skłonność do takich żarliwych zauroczeń, gdzie y, y, zauroczał się pewną dziewczyną, na przykład, czy kobietą i, i nagle po prostu to jest takie ciekawe, że wszystko przestawało dla niego istnieć, wszystko przestawało dla niego się liczyć um, i on nie był bierny w tych zauroczeniach, tylko był y, dosyć taki y, jakby że taki, no, w ogóle te roszczeniowy czyli on po prostu, jak on się zauroczył w jakiejś y, kobiecie, to bez względu na to, czy ta kobieta tam była wolna, czy nie, czy odzajem jego uczucia, czy nie, to on nie widział innej możliwości, jak tylko to, że oni muszą się kochać, oni, oni muszą po prostu zostać parą i to, że w tym momencie tak nie jest, to jest tylko formalność. I to się z pewnością uda naprawić. <śmiech> Że to jest po prostu jakiś błąd, losu, który trzeba skorygować. To się z pewnością uda. To się z pewnością uda. I, i takie jego nastawienie do, do jego um, tych zauroczeń niestety sprawiło mi to, co jemu, sprawiło jemu, co można się domyślić. Dużo kłopotów <śmiech> Myślę, że to jest oczywiste. Um, tak, już na początku powieści poznajemy przecież tą Urszulę, która, z którą on mieszka. On wynajmuje sobie mieszkanie u takiej um, kobiety, która ma córkę i ta córka no, przypada mu do gustu, ale później się okazuje, że córka owa jest już zaręczona. Ha. No ale Vincent, no, hmm, niewiele sobie z tego robi. Przypomina mi się książka Vincent, nie Vincenta eh, Williama, Williama Whartona pod tytułem Rubion. Ja już o Wortonie nagrywałem Molium już. Odsyłam, odsyłam, jeżeli lubisz Wortona. Jest taka powieść Wartona pod tytułem Rubio, akcja dzieje się w Hiszpanii. Bardzo kontrowersyjna powieść, w którym właśnie główny bohater poznaje pewną dziewczynę, która podobnie jak w tym przypadku Vincenta była już zaręczona. No i mamy jednakowoż dobudowaną wokół tego kontrowersję, bo główny bohater niespecjalnie zdaje sobie wiele robić z tego faktu, chociaż, chociaż główny bohater Wartona nie jest tak bardzo um, hmm jawny w swoim nastawieniu jak jak Vincent gdyż bohater Wortona, ja miałem takie wrażenie, że przez gro czasu sparał się sam sobie wmawiać, że on że on nic nie ma do tej dziewczyny i broń Boże tam nie chce jej tknąć i tak dalej natomiast w przypadku Vincenta on sobie nic takiego nie wmawia dla niego jest oczywiste że, że on chce tej dziewczyny czy kobiety, że oni będą razem, że oni muszą być razem po prostu. Um, z jednej strony jest coś zabawnego w tym nastawieniu, jak się o tym słucha z zewnątrz, będąc zdystansowanym, ale z drugiej strony to wcale zabawne nie jest, gdyż to przynosi dużo kłopotów, problemów obu stronom właściwie. Dla jednej strony bowiem staje się to taka cierpiętnicza misja, a walenie głową o ścianę z takim zdziwieniem, dlaczego ściana nie ustępuje, a dla drugiej strony staje się to takim byciem prześladowaną <śmiech> przez jakiegoś maniaka wręcz. Psychopatę? O, <śmiech> I no niestety widzimy ten scenariusz, który um, powtarza się w tej książce, on nawet niejednokrotnie występuje. Najpierw poznajemy Urszulę, ale później poznajemy Kuzynkę Vincenta, która no również jest zajęta i no też do tej kuzynki w którymś momencie Vincent zaczyna pałać takim żarliwym, ognistym uczuciem co, oj, co co, dosyć burzliwie się kończy jest tam, to prowadzi zresztą doprowadza do jednej z moich ulubionych scen w tej książce, do takich bardzo epickich, jakby to zekranizować, to by była jedna z najlepszych scen tego filmu gdzie no Vincent e, jakby wkracza do domu e, tej gozynki gdzie już nie chcą go widzieć, nie chcą mieć już z nim nic do czynienia e, ale on tam jakoś jako, jakoś mu się tam skroczyć i staje twarzą w twarz z wujem, czy stryjem, czy, czy kimkolwiek. Tu. I, I próbuje jakby wynegocjować stanowczo, żeby móc się zobaczyć z Kai, czyli z tą kuzynką. Co nie jest mu dane, nie jest mu zezwolone oczywiście, no ale on próbuje to stanowczo wynegocjować i mężnie. No bo on swoje i w którymś momencie no, na, na stole, bo to się wszystko działo w trakcie posiłku, na stole znajduje się świecznik i zapalony i on po prostu wyciąga dłoń nad ten świecznik, um, nad zapaloną świecę i mówi, żeby pozwolono mu się zobaczyć skaj tak długo, jak długo jest, jak długo będzie trzymał w stanie. Jak długo będzie trzymać w stanie tą rękę nad, nad tą świecą. <śmiech> po prostu szalone, niesamowite. To jest jedna z epickich, najbardziej, z najbardziej epickich cen tej książki. Zrobiło mi mnie ogromne, ogromne wrażenie. Um, no, te, tego to się po prostu nie słuchało jak filmu dosłownie jakiegoś. Um, także no niesamowite, niesamowite. Zerknę na dyktafonik, okej, okay, wszystko działa dobrze, więc. Więc kontynuując, może, może powiem o innych epickich scenach, tak przy okazji, jakie jeszcze są moje ulubione sceny z całej tej w powieści, um, biografii. Um, no, Epicką dla mnie była scena, kiedy właściwie dwie, dwie sceny, jedna scena, kiedy. A on malując gdzieś tam w plenerze w którymś momencie przebywał w pewnej osadzie i jak zwykle już wtedy, już wtedy był mocno malarzem i zwykł się udawać codziennie w plener i po prostu malować i jakoś wzdłuż, wzdłuż tych swoich wędrówek stał sobie w którymś momencie sprawę, że ma takie niepokojące odczucie, że jest śledzony. No i w którymś momencie w końcu przyłapał, e, na początku nie dał po sobie tego poznać, że przyłapał, ale przyłapał e, osobę, która go śledziła. Okazało się, że to jest pewna niewiasta, która z jakichś tajemniczych powodów chodziła za nim non i go obserwowała. Um, I ta niewiasta, e, to złe epiczki, no, kiedy już zostaje zdemaskowana, to zachowuje się z jednej strony jak taka płocha, płocha głębica, ale, ale z drugiej strony pała takim, wydaje się pałać takim żarliwym odczu, uczuciem i oddaniem Vincentowi, że ona jest jego fanką, ona mu serce oddała, on, on o tym nic nie wie, a tu nagle poznaje dziewczynę, która oddała mu serce znikąd, praktycznie nie rozmawiał z nią wcześniej nic w ogóle, nie, nie robił. A, a tu się okazuje, że ma jakąś taką głęboko zafascynowaną, zakochaną w nim fankę. Hmm. Co go bardzo skonsternowało, dlatego, że wcześniej on, on nie, wcześniej te jego miłość, miłości, czy miłostki nie były odwzajemnione. A tutaj nagle dostaje coś takiego i no taka troszeczkę ironia losu, no bo okazuje się, że że on w tym przypadku, kiedy to ta druga strona darzyła go uczuciem, to on sam tego nie za bardzo odwzajemniał i to go konsternowało. On się starał w którymś momencie jakoś z tym poradzić, starał się wmówić sobie, że jednak ma sobie te uczucia, że, że jest w stanie je z siebie wykrzesać i że może coś z tego wyjść. I miał nawet jakieś tam plany, żeby to pociągnąć. Był, był jakby skłonny pociągnąć to dalej. Um. I prawdopodobnie nie tylko z, z żalu, czy z, poczu z poczucia wyrzutów sumienia. Tak przypuszczam, żebym nie tylko tym się kierował. To może by wyszło. Może by wyszło, ale niestety nie było dane, żeby to wyszło, gdyż, no, no z, z zupełnie innych powodów, których też nie będę zdradzał, um, jak to się dalej potoczyło. Być może już za wiele powiedziałem, zepsułem taką niespodziankę. Ale, ale to było epickie, jak taka fanka się pojawia. Um, Sama z siebie, bez potrzeby w ogóle zabiegania o jej względy, czegokolwiek, sama z siebie się pojawia. Zesłana przez los. Natomiast jest inna scena, podobnie epicka, może nawet bardziej, kiedy Vincent spotyka osobę, która no kolejną osobę, która się okazuje, że go śledziła. Ale tym razem okazuje się, że śledziła go od lat a nie tam od tygodni czy miesięcy, tak jak tam ta poprzednia, tylko od lat Od lat śledziła go, jeździła za nim po świecie um, z taką jakąś taką dziką determinacją. Z jednej strony, no nie dziką ja sobie zartuję, ale z determinacją po prostu. Osoba ta przedstawiała taki pogląd, że ona się nie ujawniała wcześniej, dlatego, że w jej oczach Vincent nie był na nią gotowy. Ale teraz nadszedł czas żeby się ujawnić. Teraz ona uznała, że Vincent gotowy jest i czas się ujawnić. No i ujawniła się jako jego kolejna właśnie fanka, jako kolejna osoba, która go kocha. Znikąd, to już w ogóle wypas. <śmiech> Jakaż wymarzona sytuacja. No i, no i no, mamy do czynienia z pierwszą taką. No Najpiękniejszą dla mnie, najpiękniejszą ulubioną sceną miłosną w tej książce. Tak. No, ku mojej konsternacji, ku mojej konsternacji głębokiej okazało się, że ten wątek został dosyć specyficznie potraktowany w tej książce i domyślam się dlaczego, ale tutaj nie będę zdradzał niespodzianki, to jest, to jest jakby zbyt duża rzecz. Um, w każdym razie, no, epickość tej sceny jest nieoceniona. Jest nieoceniona, jest niesamowita i ja byłem wstrząśnięty, w pozytywnym słowem znaczeniu, ale byłem wstrząśnięty po prostu. Um, kiedy, kiedy słuchałem, przysłuchiwałem się opisowi tej sceny, to nawet sobie, nawet sobie pocafałem kilka razy um, i posłuchałem jeszcze real, to było takie niesamowite. Um, robiące zdecydowanie wrażenie, i tak wow. Hmm. To niesamowite. Co jeszcze? Co jeszcze ciekawego? Bo mówiłem o zaskoczeniu, no... W czyli o tym, że dowiadywałem się o wincencie rzeczy, o których zupełnie bym nie przypuszczał. Czyli właśnie pierwszą taką rzeczą było to, że jego hmm, ubogość, jego ubóstwo nie spadło na niego samo przez się. Że on miał w gruncie rzeczy właściwie wszystko zapewnione. Miał zapewniony dobrobyt i ścieżki kariery, układane wszystko krotek po krocku, gdyby tylko chciał tamtędy podążyć. Ale on wybrał siebie, wybrał coś ważniejszego od stereotypowego układania sobie życia na siłę. Um, wybrał drogę pasji, kierował się przy tym bardzo uczuciami, głosem serca. I to go doprowadziło niestety do tego, że tak jak wspominałem, stracił przychylność rodziny, a więc i wsparcie generalnie w sporej mierze. I um, no to, to to też doprowadziło do tego, że był w spory mierze zdania na samego siebie, a on sam niestety nie miał talentów, jak też wspominałem, do tego, żeby na przykład zarządzać własnym budżetem efektywnie, czy, yy, czy własnym zdrowiem. I cho, chociaż z drugiej strony i tutaj jest piękna rzecz, najpiękniejsza być może jawiąca się w tej książce, to jest wątek jego brata Theo, który właściwie był jedyną osobą, która go yy, jakby, która w niego wierzyła i jego wspierała przez, przez właściwie większość jego życia. Tylko przez moment tam wydawało się, że to miał wątpliwości, ale oni, jakby, te wątpliwości prawdopodobnie były podyktowane rozłąkom, tym, że oni w tamtym czasie byli od siebie odseparowani geograficznie i komunikowali się tylko listownie. Kiedy się spotkali osobiście, wszystko się wyda wydawało wyklarować i i Teo obrał wtedy swoją już taką postawę na powrót prawdziwego najlepszego przyjaciela Wincenta. Oni byli już najlepszymi przyjaciółmi wcześniej, ale tutaj jakby on obrał tą postawę dalej, co jakby bardziej się uwiarygodniło, ze względu na to, że cała rodzina już generalnie i inne osoby również zaczęły być wrogo nastawione do Wincenta. On został on cały czas już zaczął, albo często przynajmniej, zaczął zbierać minusy urodziny i takie poważne minusy, różnego rodzaju tam fopa, zdecydowanie nietaktowne rzeczy, delikatnie bardzo mówiąc, jak na przykład, że w którymś momencie wchodzi w związek z Wintent wchodzi w którymś momencie w związek z kobietą, która zajmuje się prostytucją. I co, no to świadomo, to że no w kręgach znamienitych rodów to jest bardzo, bardzo źle widziane i jest dużym duży minusem też dla niego. Nie, nie zapewnia mu zdecydowanie przychylności. Ale Teo, pomimo tego wszystkiego, pomimo tych wszystkich stereotypów i właśnie tej nieprzychylności rodziny i innych osób, pozostaje jedynym który jest wierny Wincentowi, wspiera go, wierzy w niego, wierzy bezinteresownie, bez względu na wszystko, uznaje autorytet brata i wspiera go na jego drodze. Do tego stopnia, że tak jak mówiłem wcześniej, Teo sam jakby dla siebie wybrał taką bardziej konwencjonalną drogę robienia kariery w obrębie rodzinnej firmy. Natomiast w związku z tym, że no, obrał taką drogę i czerpał z tego finansowe profity, no tą pensję miesięczną odpowiednio wysoką, to postanowił część tej pensji um, inwestować w Vincenta, żeby ten miał się z czego utrzymać, no bo generalnie Vincent nie podejmował jakiejś takiej pracy bardziej, on szedł za głosem serca i, i próbował próbował po poszukiwać, poszukiwał właściwie siebie. I nie chodziło mu nigdy o pieniądze, jak już też wspominałem wcześniej, on najchętniej by wszystko oddał po to, żeby pomagać innym. A, a kiedy zaangażował się w malarstwo, to już w ogóle świat przestał dla niego istnieć i on kochał malować i był i, i się w tym całkowicie, całkowicie się temu oddał, więc no hmm, no, wspierał go finansowo i dzięki temu wsparciu. Wincent no, w ogóle mógł żyć. Chociaż było trudno, bo tak jak wspominałem, on nie radził sobie za dobrze z zarządzaniem własnym budżetem. No to jednak jakieś pieniądze miał. Miał jakąś nadzieję. Miał nadzieję na to, że w pierwszej czy później hmm, jakaś pomoc finansowa przyjdzie. I to, to było wielkie. Ta wiara, wiara teo, bezinteresowna, to było dla mnie takie, jest no to, takie czyste i wielkie taka możliwość możliwość coś takiego, że druga osoba może w Ciebie wierzyć może szanować Ciebie i mieć względem Ciebie takie bezinteresowne podejście pod tytułem że ważne jest to żebyś Ty szedł za głosem własnego serca ja to będę wspierał lub wspierała bo to się liczy i nie, ja nie patrzę na to czy będziesz z tego miał profity finansowy, czy nie. czy to Ci się uda, czy nie. Ja nie oczekuję, że mi cokolwiek zwrócisz um, i tak dalej tym podobne. Ja chcę Cię wspierać, bo jestem Twoim prawdziwym przyjacielem i wartościuję jak najbardziej głos Twojego serca, to, że go słyszysz i to, że chcesz za nim podążać, to, że chcesz odkrywać, dokąd on Cię zaprowadzi. I taka bezinteresowna... Bezinteresowna takie wsparcie. Taka bezinteresowna wiara, za którą nie stoi jakakolwiek interesowność. Wiara bez zawodu, czyli wiara, która nie zostanie później zespoilowana, zespoilowana, czy zepsuta po prostu zawodem, że tak naprawdę... Osoba, która wspiera, myśli sobie, że może to się jej zwróci, doznaje zawodu w tym momencie, że to się nie zwróciło, tam baba. Um, nie, nie tego typu rzecz. Tylko, że całkowicie interesowna, która się uwiarygadnia z czasem. A jeżeli chodzi o relacje vincent Teo, o relacje Vincenta z jego bratem, to, to się bardzo uwiarygodniło, gdyż właściwie przez całe życie to go wspierał. Um, i nigdy przy tym nie zdawał się być interesownym czy zawiedzionym. Przynajmniej ja nie odebrałem takiego wrażenia z książki. Co więcej, w którymś momencie mamy taką scenę w późniejszej części książki, gdzie dowiadujemy się, że Theo segregował bardzo pieczołowicie wszystkie nadsyłane przez Vincenta prace wszystkie rysunki, wszystkie obrazy, wszystko miał bardzo, bardzo, bardzo skrupulatnie posegregowane, podatowane, poetykietowane, um, to wszystko jak gdyby stanowiło jakiś znak tego, jaką on wagę do tego przywiązuje, pomimo faktu, że z drugiej strony jako, on jako handlarz obrazów, jako handlarz sztuki nie za bardzo sprzedawał obrazy Vincenta gdyż one nie szły, one nie odnajdywały za bardzo w tamtych czasach uznania społeczeństwa, a firma, w której Theo pracował, też miała jak gdyby bardziej taki stereotypowy kurs obrany i ona nie patrzała przychylnie na jakichkolwiek nowatorów w malarstwie czy w sztuce, a ona chciała promować bardziej to, co się po prostu na pewno będzie sprzedawać, czyli stereotypowe rzeczy, i tam nieprzyklejnie patrzamy na jakiekolwiek nowości dlatego co ciekawego obserwujemy w tej książce to tak na boku niejako wyłanianie się impresjonizmu w malarstwie w tamtych czasach impresjonizm bardzo, bardzo interesujący mnie nurt w malarstwie swoją drogą tak jak mówiłem o malarstwie Vincenta, że dla mnie jest malarstwem uczuć tak najkrócej mówiąc, taki impresjonizm cały sam w sobie jest szeroką taką fantazją na ten temat, um, fantazją polegającą, czy, czy jakby fantazją wokół takiego rdzenia, gdzie patrzysz, patrzysz oczami na świat, ale malujesz duszą, malujesz sercem lub intelektem, ale, ale nie takim e, płytkim, prymitywnym intelektem, który ma tylko odzwierciedlić wizualność otaczającego się świata, tylko intelektem, który ma odzwierciedlić bardziej jego esencję, jego ducha, który stoi za tym światem. Nie, nie wizualność, tylko, tylko esencję. I to mamy gdzieś tam opisane w którymś punkcie fabuły świetnie. W ogóle bardzo interesujących wiele rzeczy jest o samym impresjonizmie impresjonizmie obecnych w tej książce i dla każdego, kto lubi malarstwo, to będzie zdecydowany smaczek, nie mały, bo tam wielokrotnie to odnajdujemy. Włącznie w taką epicką scenę jak poznajemy grupkę bardzo znanych malarzy, których, no, niektóre nazwiska bardzo wiele osób kojarzy dzisiaj, po Cézanne, między innymi ale, ale i Gauguin, um, i kilka innych nazwisk. I co ciekawe, um, o ile wcześniej te wielkie nazwiska mogły się nam jawić jako takie właśnie wyobcowane, abstrakcyjne postacie z karty encyklopedii, um, o tyle w tej książce podajemy tych ludzi jako po prostu no, taki, takich chłopaków, takich zgraje z podwórka, zgraje takich rewolucjonistów, innowatorów, um, którzy, którzy nierzadko są psotni, um, mają jakieś takie nieszablonowe życie, każdy z nich jest pasjonatem na swój sposób, każdy z nich tworzy nową sztukę, ale, ale to są normalni ludzie na swój sposób znowuż. To nie są jakieś ikony, które siebie samych wydmuchują, siebie same wydmuchują sławą czy czymś. To, to mamy też Rousseau na przykład, który też bardzo ciekawie się namijali w tej książce, zupełnie niejako osoba, która o co, to ja nie jestem, wielki malarz, artysta. Um, hmm, poznajemy bardziej wrażliwych, poznajemy bardziej pasjonatów, poznajemy bardziej indywidualistów, poznajemy bardziej buntowników niż, niż abstrakcyjne, nadmuchane własną sławą choćby zapowiedzianą dopiero osoby. Um, mówię zapowiedzianą dopiero, dlatego że w tamtych czasach, tak jak powiedziałem, impresjonizm dopiero się wyłaniał, nie zdobywając od razu poklasku i uznania, i zrozumienia. To się dopiero wyłaniało. I tutaj dla mnie miłym zaskoczeniem jest takim drobniejszym, ale istotnym jest to, że też zburzył się taki mój stereotyp, że, że twórczość Wincenta była całkowicie niedoceniana za jego życia. Na szczęście ktoś ją docenił. I to nie jedna osoba. I wcale nie mam na myśli jego brata. <śmiech> um, nie. Znalazł się ktoś, kto napisał o Wincencie pochlebny artykuł pełen uznania i docenienia i znalazła się osoba, która później została jakby takim jego, tak, znaczy ona była takim jego fanem i ja wiem, jakby to określić, została jego takim opiekunem później, użyczając mu wła, własne dom jako studio czy, czy tam dom, ziemi, ogród, w którym to domu zresztą inni wielcy manarze pracowali, no... Hmm też jakby bardzo, no to jest takie pocieszające, pokrzepiające, że, że Vincent doznał w swoim życiu bardzo, bardzo mało, ale jednak um, za własnego życia uznania z zewnątrz um, od kogoś innego niż własny brat, który zawsze go wspierał, um, co było wiarygodne, tak czy owak, no ale nie ma to jak, jak jednak takie uznanie od, od kogoś całkowicie z zewnątrz. Hmm, następną rzeczą, taką niesamowitą, charakterystyczną bardzo, o której chciałbym powiedzieć i która też mnie zaskoczyła bardzo, w ogóle bym tego się nie spodziewał, po osobie Vincenta, którego kojarzyłem no, z malarstwem, tylko i aż, to jego taki, jego menadżerskie takie, czy, czy społeczne inicjatywy, um, nie mam teraz na myśli jego już inicjatywy, którą opisywałem, tej gdzie pomagał ludziom w górniczej osadzie, mam na myśli, kiedy on znalazł się już w Paryżu i zaczął, zaczął jakby zagłęgać się w ten krąg gang impresjonistów, tą, tą zgraję fajnych ludzi w gruncie rzeczy, którzy przychylnie go przyjęli. To jest swoją drogą też fascynująca, że że spotykamy tak wiele znanych tam bardzo dobrze nazwisk, malarzy w jednym miejscu. Dowiadujemy się, że oni wszyscy byli swego czasu w jednym miejscu, razem sobie tam psocili, działali. Jednego z nich nawet w którymś momencie znajdujemy z jednej z epickich scen leżącego gdzieś na ławce, śpią, śpi sobie na ławce, gdzieś publicznie, głowę mającą opartą na własnych butach. No, prostu. To jest po prostu epickie, kiedy dowiadujemy się, kim jest ta osoba leżąca na ławce. Nie dlatego, że los ją doświadczył i rzucił na ubóstwo, tylko dlatego, że sama wybrała, znowu już sama wybrała sobie taki, taką drogę z własnej woli, chociaż miała jak najbardziej możliwość prowadzenia do ostatniego życia. I no, takich smaczków trochę poznajemy w tej książce, co jest bardzo, bardzo interesujące, czyni ją jeszcze bardziej interesującą dla czytelnika. Zaterknę znowu dyktofonik, miga, to znaczy, że nagrywa. No to jedziemy dalej. Um, hmm. Dalsza ciekawostka. Mówiłem o inicjatywach społecznych czy menedżerskich Vincenta. Kiedy Vincent przebywał w Paryżu, już jakby zapapiając się w ten krąg impresjonistów, to um, no w ogóle, co, co było dla niego wstrząsem, bo to było dla niego nowum po tej całej holenderskiej szkole malarstwa. To było dla niego nowum. Inne, barwy, inna paleta, inny styl, jakieś zupełnie inne nastawienie jakaś w ogóle, w ogóle rewolucja, to nim wstrząsnęło i zdecydowanie wpłynęło na niego. Więc jakby poznajemy genezę, kształtowanie się jego stylu, który finalnie znamy, co też może być interesujące, szczególnie dla wielu um, wielbicieli malarstwa, osób interesujących się malarstwem, historią sztuki. W każdym razie um, co ciekawe, to on będąc w tym Paryżu, w którymś momencie jest zainspirowany do przeprowadzenia takich inicjatyw właśnie społecznych, organizuje i zmienia się tym samym w takiego menadżera, o co zupełnie bym go nie posądzał. To jest niesamowite, było niesamowite dla mnie ujrzeć Vincenta Van Gogha w roli menadżera, który, który powołuje do życia jakąś własną ideę, własny projekt, zdobywając szybkie, szybko uznanie reszty i zaangażowanie. Jakby udaje mu się, udaje mu się, żeby inni podzielili jego zapał i wyrazili chęć partycypowania w jego projekcie. A jaki to projekt? Na początku wyszedł z taką inicjatywą, żeby obrazy impresjonistów, które nie bardzo się sprzedawały wówczas, no sprzedawały się, ale nie bardzo, nie, Tak jak mówiłem, na początku nie były, nie, nie doznawały jakiegoś poklasku bardzo społecznego. Zdecydowanie nie były jak w stosunku mainstreamowe, czyli stereotypowe, modne, trendy. Um, no, ale Vincent ma na to ręką i stwierdził, że bardziej go interesują osoby ubogie pamiętamy ten motyw, bardziej go interesują osoby ubogie, które, które nawet nie stać by było na takie konwencjonalne ceny obrazów a on chciał jemu zależało na tym, żeby te osoby mogły obcować ze sztuką gdyż uważał, że nam to zasługują i tak dalej, a no, poprzez drogę życia nie, nie są w stanie sobie na to pozwolić, więc on chciał to zmienić i żeby to zrobić, to po pierwsze postanowił, żeby dotrzeć z tymi obrazami do tych ludzi. Więc wymyślił sobie taki projekt, żeby rozwieszać te obrazy w jakichś tam knajpach, pubach, barach, gdzie takie osoby uboższe, ciężej pracujące przesiadują, bywają na porządku dziennym. To żeby po prostu porozwieszać tam te obrazy, żeby oni mieli z nimi kontakt. To raz żeby mogli z nimi obcować, a dwa, to żeby te obrazy wystawić w formie, jakby z taką opcją, że można je kupić, ale po korzystnej ofercie, czyli po takiej ofercie, która będzie dla nich na pewno dostępna, czyli ceny niskie. Tak, żeby oni mogli sobie na to pozwolić, jeżeli by chcieli. Ha. No i ta grupka impresjonistów poszła na to, znaczy poszła, no, jakby podzieliła zapał Wincenta, im się to spodobało, ciekawe. I Vincent w tym wszystkim ujawnił swój duch organizacyjny. Bo on właściwie to powołał do życia, on to wymyślił i z pomocą innych, to zorganizował, wdrożył. Więc no, to było chwalebne dla mnie, bardzo takie i fascynujące. Taki projekt jego społeczny, menedżerski, kiedy on się takiego prawdziwego menedżera kompleksowego przeistoczył. Ale to nie było jedyne takie przedsięwzięcie, Nieco później, niedługo później, stykamy się z taką ideą takiej artystycznej komuny, takiego zgrupowania, gdzie Vincent sobie wymyśla coś takiego, że weźmiemy, stworzymy sobie szopę, w cudzysłowie mówię, jakieś po prostu lokalizacje, jakiś dom czy coś, jakiś, jakiś budynek, który, odpowiednio duży, w którym moglibyśmy przebywać razem i mieć taką wspólną pracownię. Um, żeby razem pracować, razem tworzyć i te obrazy później jakoś dystrybuować, sprzedawać, wspierać też nowych artystów, żeby każdy, kto chce tworzyć, żeby mógł korzystać z takiej kolonii, która będzie się sama wspierała. Gdzieś na drugim ramieniu własnym miałaby ta kolonia założoną własną firmę. Tutaj jakby Vincent chciał, żeby Teo rzucił tą posadę w firmie rodzinnej która zresztą z biegiem czasu przestała już być taką rodzinną firmą. Um, no Vincent też nieprzychylnie patrzył na to, że, że Teo nie ma za bardzo dużo swobody w tej firmie, dlatego że chociaż ma ugruntowaną, ciepłą posadkę, to z drugiej strony jest to posadka z dużymi ograniczeniami, bo tak jak wspominałem, też nieprzychylnie za bardzo patrzono na to, żeby wystawiać w tej firmie impresjonistów, czy, czy nowych artystów, tylko jakby to, co było sprawdzone od dawna więc, więc Teo próbował przebijać się z tymi nowościami i mu się to jakoś udawało, ale to był ciężki, mazolny, żmudny proces. Natomiast gdyby, gdyby, tak Vincent myślał, że gdyby Teo założył własną firmę, byłoby mu łatwiej, o tyle, że od razu mógłby wystawiać co sam chce, co mu się żywnie podoba. I próbował jakby uzyskać od Teo, jakby przekonać go do tego, żeby rzucił pracę w tej firmie. Dotychczasowej i założył własną. I ta firma nowa, założona przez TO, byłaby taką, jakby, um, działalnością, która dawałaby tym kolonistom, artystom z tej komuny artystów um, dawałaby jakieś utrzymanie, dawałaby środki na, na narzędzia do pracy, na farby, płótna i tak dalej. Więc, um, więc no taki był generalnie plan, biznesplan, plan, um, taki był zarys, i to już. Generalnie, no tam Vincent był przedstawiony, jak wiele pracy włożył, żeby powołać to do życia, szczególnie marketingowo, jak wiele on tam kontaktował się z prasą, żeby to rozdmuchać, uczynić publicznym, jak się zajmował korespondencją z chętnymi, których napływało coraz więcej. No w ogóle pełną no, parą się w to zaangażował, bardzo, bardzo mocno. Ale w którymś momencie no, coś wielce zaskakującego się zdarza i on odkrywa z zaskoczeniem, że ta działalność menadżerska odwiodła go od jego największej w życiu pasji i miłości, czyli od malarstwa, które przez to wszystko, że tak wiele czasu i pracy wymagało to całe menadżerowanie i organizacja, zeszło na bardzo dalszy plan. I to się Vincentowi bardzo, bardzo nie spodobało. Więc po prostu w związku z tym podjął stanowcze środki, żeby to naprawić i po prostu przestawił zwrotnicę w swoim życiu, wracając na oryginalne zamierzone tory, przeprowadzając się w inną w ogóle lokalizację, rzucając to wszystko i, i wracając do malarstwa. I co ciekawe, gdzieś tam w dół drogi fabuły odnajdujemy kolejny interesujący wątek dla każdego miłośnika tej gałęzi sztuki, jakim jest relacja Wincenta z Gugenem? Gogen to oczywiście inny bardzo znany malarz z tamtych czasów. No i co ciekawe, poznajemy, dowiadujemy się, że w którymś momencie w ogóle Vincent nie tylko znał się z Gogenem, ale w którymś momencie nawet razem mieszkali z inicjatywy takiej gorącej Vincenta bo to w którymś momencie zapascynowało, zapalił się do tego pomysłu, żeby zamieszkać razem z Gogenem i razem z nim pracować, tworzyć. Ale co z tego wyszło? <grym> I jak bardzo ogniste to się dowiadujemy z powieści. Um, też bardzo interesujący smaczek dla każdego. Właśnie miłośnika sztuki, hmm, Który chciałby poznać wiele, wiele rzeczy za kurtyny, za kulis, tego wszystkiego historii wielkich znanych osób, o których prawie nic się nie wie. Taka przeciętna osoba prawie nic nie wie. A tutaj ta biografia tyle odsłania. Mm, smaczków. No i co dalej? Co dalej ciekawego mogę opowiedzieć o o Vincencie? Hmm, no pewnie jeszcze wiele bym mógł, ale myślę, że chyba już nie będę zdradzał. Tam są jeszcze inne epizody. Pewne zaskakujące dosyć nawet Szczególnie epizod, gdzie on mieszkał w takim miejscu dosyć specyficznym w którymś momencie swojego życia, w którym było bardzo gorąco, a jednocześnie bardzo wiecznie. Był, tam panował taki bardzo charakterystyczny wiatr, zwany mistralem, który doprowadzał podobno, podobno ludzi do obłędu razem z tym słońcem upalnym, jak żelazko czy solarium. Znamiennym było, kiedy czytało się opisy, że w tym miasteczku drogi specjalnie robi się wąskie, zrobiło się wąskie po to, żeby było jak najwięcej cienia, to raz, a dwa, specjalnie się robiło je kręte, żeby utrudniać jak najbardziej sprawę wiatrowi, który, temu porywistemu, który tam okresowo i cyklicznie nawiedzał tą okolicę. No, była taka niepisana plotka, że, że to wprowadza ludzi w obłęd. Um, no, my to mamy w okazję jakoś zweryfikować. Chociaż, też no, hmm, możemy wysnuć taki wniosek, że, no ale dobra, nie będę, nie będę za dużo zdradzał. Możemy wysnuć po prostu wniosek, czy te plotki były prawdziwe, albo nieprawdziwe, albo na ile prawdziwe. Um, możemy się troszeczkę podomyślać, um, ile w tym było to służbnicę ani wiatru, czy słońca. Hmm. Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? Ha, ha, ha. Myślę, że co ciekawe w tej książce doznajemy jeszcze wielu przykładów jego dobrego dobrego serca, ale o tym dużo, dużo by mówić i szczerze mówiąc, nie chcę wynikać w pobułę. Mam nadzieję, że przedstawiłem wystarczająco ciekawych rzeczy z treści książki, żeby ewentualnie zachęcić Ciebie do jej lektury, a przynajmniej przedstawić po prostu takie pamiętnikarskie wrażenia, taki pamiętnikarski zapis z tego doświadczenia. To było tego o wiele więcej, więc być może któregoś razu chętnie wrócę do tej książki. Tak pięknym językiem napisanym, w tak piękny sposób, Um, w każdym razie mam jeszcze na koniec e, garść cytatów, tak jak powiedziałem, e, z treści, którymi chciałbym zilustrować postać Wincenta jego, jego sposób myślenia. Hmm. I tak, e, mamy cytat, y, <grym> y, kiedy którego autorem jest inny malarz, inny malarz, z którym w którymś momencie styka się Vincent. Ten inny malarz jest taki dosyć kontrowersyjny, uchodzi za ostrego krytyka z jednej strony, z drugiej uznanego malarza, no bo doradził się na tym, co robi, dobrych pieniędzy, ale z drugiej strony ma właśnie taką renomę, czy, czy, czy taką właśnie sławę lub niesławę bardzo ostrego krytyka. I co ciekawe, no ten, że krytyk nie piętnuje Vincenta, wręcz przeciwnie, hmm, niespodzianka dostrzega w nim wartość, dowiadujemy się tego z książki. Ale taki przykładowy cytat z tego właśnie krytyka: jeśli pan sądzi, że moje obrazy są choć cokolwiek warte, ciśnij pan pędzel i zostań portierem. <grym> Dlaczego? Jak się panu wydaje, sprzedaję moje obrazy głupiej publiczności. Bo są diabła warte. Gdyby były dobre, zachowałbym je dla siebie. Nie, mój drogi. To, co teraz czynię, jest dopiero ćwiczeniem. Gdy będę miał lat 60, zacznę naprawdę malować. Prac, które wówczas wykonam, nie wypuszczę z rąk. Nie wypuszczę z rąk. A gdy umrę, zabiorę je z sobą do grobu. Żaden prawdziwy malarz nie daje publiczności dzieł naprawdę dobrych. Sprzedaje tylko śmiecie. Hm. Kontrowersyjne? Hm. Inny em, cytat Wincenta jest em, dobrym... Dobrą ilustracją, kiedy zarzucano mu niejednokrotnie to, że on jest na utrzymaniu teo. No z perspektywy rodziny tak to wyglądało, że on jest na utrzymaniu i że to jest bardzo nie w porządku, że on powinien sam zarabiać na siebie, a nie sięgać do kieszeni brata. No były osoby, nie jedna była osoba, która krzywo na to zdecydowanie patrzyła. I kiedy Vincent zetknął się z kolejną osobą z rodziny, która mu to się miała wytykać, to się zbulwersował i, i powiedział coś takiego. Zarabiać na chleb, stryju? Co masz właściwie na myśli? Zarabiać na chleb czy zasługiwać na chleb? Nie zasługiwać na chleb, czyli być go niegodnym, to z pewnością zbrodnia. Gdyż każdy uczciwy człowiek godzien jest z tego chleba. Ale niezdolność zarobienia na chleb, gdy się na zasługuje, jest nieszczęściem i to wielkim. Hmm. Jeśli więc powiesz, stryju, że nie wart jestem chleba, obralisz mnie. Jeśli natomiast zauważysz, że nie zawsze zarabiam, będziesz miał rację. Ale po co robić tego rodzaju uwagi? Nic mi one nie pomogą. Jakież to prawdziwe. I powiem Wam, że hmm. To jest bardzo aktualny temat, w czasach Vincenta wielu postrzegało go przez to, że on nie tylko obrał sobie taką niekonwencjonalną drogę kariery jak palarstwo, to jeszcze nawet nie robił na tym pieniędzy, bo akurat jemu się nie udało robić na tym pieniędzy, to przez to wiele osób go krytykowało, że on nie zabiera się do prawdziwej pracy, a powinien do tak zwanej prawdziwej pracy. Jakie to jest aktualne? Gdyż ja się osobiście zetknąłem również z takim schematem w dzisiejszych czasach, gdyż dzisiaj również są takie profesje, które w oczach starszych, szczególnie pokoleń, nie są w ogóle kojarzone z prawdziwą pracą. Jeżeli, jeżeli nie wykonujesz na przykład pracy fizycznej, nie męczysz się, nie pocisz, a szczególnie nie harujesz 8-10 godzin dziennie, to dla części ludzi w ogóle nie pracujesz, cokolwiek byś nie robił. I no to jest takie, takie specyficzne podejście do sprawy, które jest nawet dzisiaj w XXI wieku obecne, potrafi być obecne, więc dlatego te słowa Vincenta czy jego sytuacja, w której on doznawał podobnej krytyki, jest, jest to dla mnie ponadczasowe zjawisko, że tak powiem. Hmm. Inny ciekawy cytat. Doszli do starego domu Rembrandta. Umarł w nędzy i zapomnieniu, powiedział Mendes spokojnym tonem, gdy przechodzili obok starego domu. Więc Vincent, rzu Vincent rzucił na niego szybkie spojrzenie. Mendes zwykł był sięgać do samego sedna problemu, zanim ktoś jeszcze ten problem postawił. W tym człowieku był jakiś tajemniczy rezonans. Rzeczy o których się mówiło, zdawały się pogrążać u niego w bezdennej głębi i tam ulegać analizie. W rozmowie ze stryjem Janem lub wujem Strikerem słowa uderzały w mur skrupułów i wracały prędko uproszczone do tak lub nie. Mendes zawsze zanurzał myśl rozmówcy w głębokiej studni swej dojrzałej mądrości, zanim ją zwrócił. Mimo to nie umarł nieszczęśliwy, rzekł Wincent. Tak, odparł Mendez. Wyraził w pełni siebie samego i znał wartość tego, co stworzył. Był jedynym człowiekiem w tym czasie, który tę wartość znał. Czy w takim razie fakt znania swej wartości sprawił, że nie czuł się nieszczęśliwy? Przypuśćmy, że się mylił. Co byłoby, gdyby świat miał słuszność, spuściwszy, yy, spuściwszy go? opuściwszy go, przepraszam. Opinia świata nie miała znaczenia. Zadaniem Rembrandta było malowanie. Nie grało roli, czy malował dobrze, czy źle. Malarstwo czyniło z niego pełnego człowieka. Istotna wartość sztuki w Ingencie leży w tym, że pozwala ona człowiekowi na wyrażenie siebie. Rembrandt dokonał tego, co uważał za co Uważał za cel swego życia. To go usprawiedliwia. Nawet gdyby jego dzieło było bez wartości, odniósłby i tak sukces tysiąckrotnie większy, niż gdyby zdławił swe pragnienie i został bogatym kupcem e, i został bogatym kupcem amsterdamskim. Rozumiem. Fakt, że dziełem Rembrandta zachwyca się dziś cały świat ciągnął Mendes, snując dalej własny tok myśli, jest już czymś ubocznym. Jego życie było dokonane i pełne ziszczenia w chwili, gdy umierał, mimo że zaszczuto go na śmierć. Księga jego życia była już wtedy zamknięta, a była to cudowna księga. Jego wytrwałość i lojalność wobec własnego ideału miały znaczenie, nie jakość jego dzieła. Inny cytat. Rozłożył przed Wincentem około półtudzina obrazów, nie przestając gadać. Wincent siedział, wpatrując się gorącymi oczami, jak gdyby poprzez cienko nałożone farby i płyciznę uczuć, chciał dostrzec dotrzeć przepraszam, do samego dna tych pokupnych obrazów. – Moje są lepsze – powtarzał w duchu. – Moje są prawdziwsze i głębsze. Zwykłym, prostym ołówkiem wyrażam więcej niż on całą paletą. Jego obrazy mówią to, co każdy może wiedzieć. Banały. Jak to się dzieje, że on zdobył uznanie i pieniądze, a ja nie mogę zarobić nawet na czarne klap i kawę? Kiedy wreszcie wyrwał się do bokowi, i wyszedł, mruczał cicho pod nosem. W tym domu jest jakaś niezdrowa atmosfera. The Bok ma w sobie coś zblazowanego i sztucznego, co mnie przygrębia. Miller ma słuszność. Raczej nie mówić nic niż wyrażać się słabo. Niech sobie de Bok zachowa swój urok i swoje pieniądze. Wolę życie prawdziwe, realne, ciężkie. To nie jest droga prowadząca do zguby. Hmm. Inny cytat, kiedy jego ówczesny mentor, kuzyn, który został uznanym malarzem, próbuje go przekonać do tego, żeby Vincent podążał oficjalną, taką stereotypową, konwencjonalną ścieżką malarstwa. Vincent odpowiada Kuzynie mów, nie pozwolę się zmiażdżyć innemu systemowi, ani twojemu, ani żadnemu innemu. Muszę wypowiadać się tak, jak tego żąda mój temperament i charakter. Muszę tak rysować, jak ja widzę, nie jak ty widzisz. I inny cytat. Malarze nie, powinni, malarze nie powinni zastanawiać się nad tym, co robią. Teorie należy postawić, pozostawić krytykom. Hmm. Ciekawe. Tak myślę, że jest to nasz sytuację inspirantem. Um, hmm, hmm, hmm. Chcę tu jeszcze wybrać, żeby przytoczyć do moli. Przeglądam, przeglądam. Może takie coś. Czy nasze myśli zawsze się uzewnętrzniają? W, w naszej duszy może płynąć wielki ogień, a nikt nie przystanie, by się przy nim ogrzać. Przechodzień widzi tylko dym, snujący się z komina i idzie dalej. Co zatem należy czynić? Czy podtrzymać ten żar zewnętrzny, aż przyjdzie ktoś i przystanie, aby się przy nim ogrzać? No okej, okay. przeczytam jednak jeszcze jeden cytat, który zastanawiałam się, czy przeczytać, bo to właściwie został mi ostatni, więc dla ciekawostki przytoczę. Edten ten było małą, ciasną, zabudowaną mieściną. Niedługo zaczął, czyli Vincent, zaczął zwracać na siebie uwagę. Czarne ubranie sztukcowe było pierwszym tego rodzaju w miasteczku. Dotąd nie widziano tu również dorosłego człowieka, który by spędzał dnie na polach z i papierem. Dla parafian ojca był na swój sposób uprzejmy, ale oni woleli go unikać. Wszystko w nim było osobliwe i śmieszne. Strój, szorstkie maniery, rudawa broda, to, że nic nie robił, tylko siedział na polach i patrzył. Budził w mieszkańcach nieufność i lęk, chociaż nikomu nic złego nie uczynił. I pragnął jedynie, by zostawiono w spokoju. Był po prostu inny. Sam nic nie zauważył, nie przeczuwał, że ludzie go nie lubią. Jakie to jest zamienne, kiedy tak posłuchać tego cytatu, i właściwie to nie jest jedyny, który, który ilustruje to zjawisko, że kiedy. Człowiek zachowuje się odmiennie od, od stereotypowych norm. Bo tak mu w duszy gra, bo idzie za głosem własnego serca. Ale serce wytycza mu taką trasę, która jest odmienna od dziesiątek, setek, tysięcy tras ludzi wokół. Kiedy, kiedy człowiek postępuje w ten sposób, to nagle um, nierzadko ma do czynienia z taką zaskakującą reakcją polegającą na, nawet nie tyle na niezrozumieniu otoczenia, co i wrogości, co jego wrogości. Ludzie nierzadko pozostaną być wrogo nastawieni do czegoś, co stanowi odstępstwo od dobrze sprawdzonej reguły, do czegoś, czego nie rozumieją, ale bardziej wolą na to spoglądać, że to jest coś nieprawidłowego, to jest coś śmiesznego, um, to jest coś być może nawet chorego, niż, niż spoglądać na to, jako na coś, czego po prostu nie rozumieją. To jest w porządku, ale, ale oni tego nie rozumieją. Um, ciekawe, na swój sposób zjawisko, chociaż nie wcale nie w słowa znaczeniu. I ten cytat, który przytoczyłem, dobrze ilustruje to um, tak jak było tam właśnie powiedziane, że on właściwie nic złego nikomu nie robił, tylko po prostu prowadził tryb życia zupełnie odmienny od tego, do którego przywykli ci ludzie. Um, to jest nie, nie podejmował konwencjonalnej pracy, wychodził na te swoje pola i, się, i tam po prostu potrafił, tak jak było tam powiedziane, siedzieć i patrzeć albo malować I, i były osoby z biegiem fabuły, które próbowały mu to wypersadować o zgrozo. i jakie to jest znowu aktualne dzisiaj, dzisiaj rzadko widziałem również ten sam schemat czasy trochę poszły do przodu ale jednak pewien pewna tendencja u części osób pozostała właśnie ta tendencja polegająca na tym, że jeżeli nie krakasz jak inne wrony no to potrafisz Możesz być wykluczony, czy wykluczona ze stada um, i możesz mieć trudniej, jeżeli będziesz chciał lub chciała podążać własną drogą miast, drogą innych. Są ludzie, co ciekawe, że częstokroć widzimy taki schemat, że osoby, które osiągnęły wielki sukces w swoim życiu i są później wręcz nawet bardzo uznawane i doceniane, zapisane w historii, do tej osoby, żeby to uzyskać, wybrały własną drogę, która wcale nie była um, akceptowana w ich czasach. Wcale innymi... No, często, często widzimy ten scenariusz, że, że taki człowiek, taka osoba na swojej drodze, ona jest sama. Ona jest sama, ona nie ma probaty społecznej, um, wręcz przeciwnie ma... spotyka się z krytyką, yy, nawet już, tak jak mówię, z rzeczami, które wychodzą daleko, poza, poza samo czyste niezrozumienie. Bo jedna rzecz to nie rozumieć, ale druga to iść kilka kroków dalej i, i krytykować, piętnować, y, szydzić, wyśmiewać, um, wykazywać agresję. Um, więc wiele osób, które obrały własną drogę w życiu, postanowiły podążać za głosem własnego serca, um, było usytuowanych właśnie w takim scenariuszu, w takiej sytuacji, że mieli własną drogę, ale byli na niej sami. Na szczęście wydaje się, że ich pasje rekompensowały im to, przynajmniej w sporej mierze. Jeżeli chodzi o Vincenta, to malarstwo było zdecydowanie miłością jego życia. Takim, taką się jawiło. I on malował do końca, tak, właściwie malował do końca i um, można by powiedzieć, można by pokusić się o taką konkluzję, że to, czego dokonać chciał, tego dokonał. Odnalazł u siebie i rozświetlił się żarliwym płomieniem, wystarczająco mocno i intensywnie. Jego życie było płomienną symfonią, płomienną kreacją, w której o wiele bardziej liczyło się to, co on robił na poziomie etyki, na poziomie serca, niż na poziomie stereotypowego uznania i, i pieniędzy. Hmm. Tak ja to odczuwam, tak interpretuję. W związku z czym Vincent van Gogh jest dla mnie postacią wiarygodną, bardzo autentyczną jest dla mnie postacią, której poglądy prezentowane w tej książce są ponadczasowe. Wiele z nich da się spokojnie odnieść do dzisiejszych czasów również. Odnalazłem w nim moją własną etykę. Odnalazłem w nim moje własne wartości. Z wielkim zaskoczeniem. Z wielkim zaskoczeniem, ile wspólnych punktów odnalazłem pomiędzy sobą, a Wincentem. Hmm. Cieszę się, że taki człowiek chodził po ziemi i że spełnił się w swoim życiu w sporej mierze, że, że mógł, że miał to umożliwione dzięki, dzięki swojemu bratu, że, że doznał jak to nazwać, nawet nie tyle przyjemności, trudno mi to ubrać w jakieś odpowiednie słowa, ale że doznał takiej sytuacji, w której właściwie nie był sam na swojej drodze aż tak, bo miał swojego brata, który, tak jak powiedziałem, w niego wierzył cały czas generalnie i cały czas go wspierał, więc no Vincent pod tym kątem miał łatwiej. Gdyż wiedział, że gdzieś tam jest ta osoba, która bezinteresownie i bezwarunkowo jest za nim, jest z nim jest jego bratnią duszą to ciekawe, że pomimo tego, że właściwie Vincent nie doznał wygląda na to w swoim życiu takiej upragnionej miłości miłości wielkiej własnego życia w, formie, w postaci kobiety to miał w życiu bratnią duszę w osobie własnego brata Taka, taka, taki ekwiwalent, jak gdyby. Hmm. Cieszę się i jestem za to wdzięczny. Czy coś jeszcze? Myślę, że, myślę, że na tym zakończę. <laughs> um, nie wiem, ile nagrywam dzisiaj, ale myślę, że na tym zakończę dzisiejszy blog o pasji życia Irvinga Stone'a, która stanowi biografię Vincenta Van Gogha. I zapraszam od tego punktu do słuchania ciągu dalszego tego rozdziału MOLIUM w formie wywiadu. Wywiadu z pewną osobą. Kilka słów wstępu właśnie co do tego wywiadu. Tak jak mówiłem, to będzie dzisiejsza ciekawostka około książkowa, czytelnicza. Smaczek na dziś. I smaczek na dziś to będzie powrót do tematu audiobooków. W którymś z poprzednich rozdziałów Molium opowiadałem o moim ulubionym lektorze tychże, Mako New. Opowiadałem o Mako New, opowiadałem, dlaczego jest moim ulubionym lektorem, co jest niesamowitego w jego działalności. To, że nagrał ponad 1400 godzin audiobooków. Wow, wypas. na przykład i że robi to za darmo hobbystycznie, jakby udostępniając to dla wszystkich chętnych nagrywając nie tylko pojedyncze książki, ale i całe sagi, serie, To jest niesamowite. No ale nie tak dawno temu dowiedziałem się, że Makuniu nie jest jedynym, haha, który, który podjął tego rodzaju inicjatywę i to na tak dużą skalę. Otóż, otóż są inni. Jakże miło mi to słyszeć, że że są inni. I to nie jedna osoba. U nas w Polsce, chociaż nie wiem, czy wszystkie te osoby w Polsce fizycznie przebywają, ale są Polakami i nagrywają po polsku. Um, I to jest niesamowite, um, gdyż, gdyż nie tylko to robią, tak samo to, to hobbystycznie, tak samo publikują to dla wszystkich chętnych. Można sobie ściągać bez żadnych limitów. Ściągasz audiobooki pojedyncze, czy całe sagi i masz dzięki temu doświadczenie takie dosyć epickie z klasą to nie jest na yy, amatorskie, to, to jest dosyć do, dobre jakościowo, rzegłbym, przynajmniej. Ja zresztą osyłam bardzo do odcinka, do rozdziału Molium, w którym opowiadam o Makoniu, Tam detalicznie yy, jakby podaję fakty, dlaczego, co, co jest takiego, co jest takiego niesamowitego, czy, czy wartościowego w jego czytaniu, w jego stylu czytania. Więc jeżeli chcesz sobie to przybliżyć, to zachęcam do tego rozdziału Molium, Natomiast dziś, dziś, ha ekskluzywny wywiad z kolejną osobą, która nagrywa audiobooki w Polsce. Znaczy w Polsce, no mówiąc po polsku po prostu, czytając książki w języku polskim, nagrywa audiobooki. Również pojedyncze książki, jak i całe serie, sagi, tak zwanej Uniwersa, i tak jak Mako, um, poruszał się, porusza się nadal, zresztą w sporej mierze, w świecie science fiction i fantasy, nagrywając takie wielkie uniwersa, jak wszechświat Dune, o którym opowiadałem, to jest science fiction, taka saga, w którym się rozdziało Molium, czy wszechświat gwiezdnych wojen, czy wszechświat Izaka Asimowa, Fundacja, tylko roboty Imperium Galaktyczne, o której to twórczości zakaz i mowa, właściwie początkowej książeczce, o której się naglałam, też opowiadałam, w którymś odcinku Molium odsyłam zainteresowanych. Um, więc o ile Mako nagrywa właśnie tego typu uniwersa, o tyle osoba, z którą dziś chciałbym zaprezentować Tobie wywiad. Nagrywa yy, również inne uniwersa, nagrywa yy, yy, yy, yy, uniwersa bardziej postapokaliptyczne. Jeżeli nie wiesz, co to, to jest postapokaliptyczny klimat, no to to jest generalnie taki motyw, że masz. Obrano takie założenie, że na Ziemi stało się coś niedobrego, bardzo <śmum> eufemistycznie mówiąc, jakaś katastrofa, na przykład nuklearna, czy coś, że ludzkość po prostu um, niemal, że sama siebie wymazała z powierzchni Ziemi. No i co się dzieje później? Co się dzieje później? Jak to się wszystko dalej toczy na bazie niedobitków ludzkości um, tych, którzy przeżyli? Jak wygląda świat po katastrofie? Itd. i tak dalej, tym podobne. Co ciekawe, w przypadku bohatera dzisiejszego wywiadu on nagrał y, nie jeden taki uniwersum postapokaliptyczne. Nagrał na przykład uniwersum i nagrywa nadal uniwersum Metro 2033. To jest w ogóle ciekawa kwestia, bo metro... Jest co najmniej kilka ciekawych kwestii wokół metro, czy metra, jak boisz. Dla mnie... Ja generalnie nie gustuję za bardzo w postapokaliptycznych klimatach. Niemniej jednak akurat w metrze tego czasu zagustowałem. Na chwilę, ale tylko na chwilę. I po zapoznaniu się z dwoma tomami, to jest Metro 2033 i 2034, jeszcze w wersji tak naprawdę książkowej, to znaczy um, jeden tom przeczytałem w tradycyjny sposób w książce fizycznej w ręku, a drugi przeczytałem w formie e-booka, który, co ciekawe, jest smaczek, był jak najbardziej legalnie dostępny, wypuszczony w którymś momencie przez jakieś wydawnictwo, czy coś, um, jako taki bonus, taki prezent był darmowo, za darmo w ogóle wypuszczony legalnie audiobook tego metra, można było sobie w którymś momencie ściągnąć, skądś tam kiedyś. Um, ciekawostka, bardzo, bardzo dobra inicjatywa, podobała mi się, że, że oficjalnie mainstreamowo zrobiono coś takiego, to się bardzo fali. Um, natomiast wracając do, do samego metra, tak kilka słów powiem, że gwoli dygresji, że Unikatowa cecha postapokaliptycznej wizji Uniwersum Metro polega na tym, że y, polega na tytułowym Metrze, czyli że akcja powieści w tym uniwersum toczy się w sporej mierze w podziemiach Metra, na przykład rosyjskiego. Mówię na przykład, bo później to uniwersum rozrosło się też o inne y, kraje, y, inne lokalizacje, ale ale jeżeli chodzi o oryginalne tytuły Metro 2033 i 34, to akcja dzieje się w podziemiach rosyjskiego Metra, co nadaje jakiegoś takiego mrocznego, mrocznej kameralności tym powieściom, ale jest tam też dużo jakiejś takiej psychodelicznej aury. Niemniej jednak na swój sposób te oba metra były dla mnie atrakcyjne. Właśnie przez tą kameralność, przez to, że spora część akcji działa się w zamkniętym środowisku, czyli właśnie w tym metrze, w dosyć takim. hmm. niemalże kameralnym, no, przy, przytulnym na swój mroczny sposób. <laughs> w każdym razie w takim zamkniętym, generalnie środowisku i. I na swój sposób była to też powieść drogi. Co ciekawe. Um, tak, tak, to, to jest, było było dla mnie zaskakujące i jest nadal, że, że te oba metra można traktować jako powieść drogi, gdzie główny bohater tak naprawdę podróżuje, czy bohaterowie podróżują po tym metrze, po jego zakamarkach, przechodzą ze stacji na stację tunelami, doznają różnych przygód, mają w którymś momencie jakąś tam misję, sobie odbierają, różne rzeczy się dzieją tym nierzadko paranormalnym, mroczne tego typu. Więc to jest taka charakterystyczna rzecz, która, która odróżnia ten koncept metra od innych postapokaliptycznych. Natomiast bohater dzisiejszego wywiadu nagrywał również i nagrywa inne postapokaliptyczne uniwersa. Um, Stalker, Warhammer 4000. Hmm, no a zupełnie z innych rzeczy to nagrywa uniwersum Terego Platzeta, czyli takie hmm, fantazy z dużym humorem. Też co ciekawe, z tego czasu sięgnąłem po pierwsze tomy, jeszcze w wersji e-booka. Nie audio, tylko e-booka, właśnie chyba. A może to był audio, szczerze, nie jestem już pewien. W każdym razie, kiedyś, kiedyś tam doznałem pierwszych tomów Terego Swing, rince, rince Wind i jak się ten drugi nazywał eee, dwukat. <śmiech> Dwukrat. W każdym razie, no, to było niesamowite na swój sposób. Eee, dużo się uśmiałem podczas lektury, ale jednak gdzieś po drodze stwierdziłem, że to nie jest jednak w moim guście. Być może mi się jeszcze to zmieni, ale aż taka taka fantastyka, eee, wiecie, elfy i tak dalej, różne takie, Tolkien, choćby w krzywym zwierciadle, Pratchetta, to nie jest jednak w moim guście. Niemniej jednak wiele osób gustuje w terenie. i z pewnością się ucieszy, że jest ktoś, kto nagrywa cały czas nowe tomiki tego paczeta, który niestety niedawno, nie tak dawno temu zmienił, zmienił lokalizację, opuszczając ten, ten ziemski padł. <grym się zdały> Ale książki zostały, to całkiem sporo i być może nawet większość z nich nagrana przez, przez bohatera dzisiejszego wywiadu, którym jest którym jest Wojtek, pseudonim Meiselbaum. Um, tymi słowami chciałbym go Wam przedstawić. Um, Wojtek nagrał odpowiedzi na pytania, które mu zadałem w formie audio, gdzie przytacza te pytania jako punkt odniesienia i udziela na nich odpowiedzi, na nie odpowiedzi, więc um, no zajęło to kawałek czasu, ale co mnie najbardziej w tym cieszy, to dzięki temu wywiadowi będziecie mogli Będziesz mógł lub mogła poznać bliżej osobę tego lektora, jak zresztą wcześniej chciałem zrobić i zrobiłem z osobą Mako New, który to wywiad przeprowadziłem również z nim, ale jeszcze z Mako przeprowadzałem ten wywiad w formie tekstowej. Wcześniej z Mako przeprowadzono wywiad w formie audio w ramach innego podcastu Masa Kultury. A to wszystko zlinkuję w natapiach do dzisiejszej audycji. Ten wywiad z Marku, tekstowy zresztą też zamierzam przytoczyć na stronie Molium. Gdyż na stronie Molium go jeszcze nie było. Um, więc zamierzam go przypomnieć, bo jest dosyć obszarny i też można dosyć sobie przybliżyć w sensownym stopniu osobę tego lektora. No a dziś um, można będzie w sensownym stopniu przybliżyć sobie osobę lektora, którym jest Wojtek Meiselbaum. Um, Wojtek i jego blog... Wojtek i jego osobowość zainteresowania troszeczkę nie tylko, rozmawiamy no, nie tylko o, o jego lektorskiej inicjatywie. Także odsłaniamy kulisy i tego i jeszcze kilku innych spraw. Więc pozostaje mi tylko jaż życzyć sobie przyjemnego słuchania tego wywiadu. A po jego zakończeniu dziękuję Tobie za, za całą uwagę um, zainwestowaną w dzisiejszy rozdział Molium. Oraz tradycyjnie zapraszam do odsłuchania kolejnych, kolejnych, które są w drodze. Tak, Okej. Okay. Mówił do Ciebie, do Was, Tomasz TJ Lee. Życzę przyjemnego poranka, wieczoru, nocy, dnia. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Cześć wszystkim, jestem Wojtek. I Zapraszam Was do słuchania... No właśnie, tymi słowami praktycznie zawsze zachęcam Was do słuchania kolejnej książki, którą nagrałem. A dzisiaj zapraszam Was do wywiadu. Kolejna osoba chce przeprowadzić ze mną wywiad. Tym razem jest to TJ. Przesłał mi pytania. Zaproponowałem mu, że odpowiem w formie audio. Jest to dla mnie forma dużo wygodniejsza niż pisanie. Pytania są, niektóre długie, niektóre z rozwinięciem, dlatego zaczynamy. Na początek opowiedz proszę o sobie dla słuchaczy, którzy nie mają bladego pojęcia, kim jest Wojtek Meiselbaum. No, Wojtek to jest taka osoba, którą właśnie słyszycie. Wystarczy? Nie? Okej. Okay. No, ja to coś więcej o sobie. Jestem chyba dojrzałym, no nie zawsze emocjonalnie facetem, Mam swoją rodzinę, mam żonę, dzieci, pracuję, uprawiam takie właśnie hobby, jakim jest amatorskie czytanie książek. Na początek chyba wystarczy, myślę, że dalej przy rozwinięciu innych pytań, myślę, że coś więcej opowiem o sobie. Pytanie drugie, skąd taki Nick? Ha, no ciekawa historia z tym się wiąże, ponieważ z pewnym kolegą, z którym swego czasu prowadziłem firmę, <śmiech> mieliśmy któregoś wieczoru dobre humory i tak rozwijaliśmy po usłyszeniu pewnej anegdotki odnośnie, odnośnie nazwisk i przemianowywania tych nazwisk na nazwiska brzmiące żydowsko. No, zaczęliśmy się bawić swoimi i wyszło mi, że po pewnej wariacji tam fonetycznej wyszło, że jestem... Meisselbaum. Koledze fonetycznie również wyszło całkiem niezłe, ale z uwagi na ochronę danych osobowych nie będę tutaj cytował. Kolejne pytanie. Audiobooki nagrywasz już od pięciu lat. Jak spoglądasz na własną działalność dzisiaj z tej perspektywy? Zacząłem dość górnolotnie nagrywać te audiobooki, ponieważ, jak już kiedyś wspominałem, swoim Wielkim Ego postanowiłem nagrać książkę, której nie było, no, po pewnym czasie, po kilku książkach trochę spuściłem już z tonu Nie jest to jakieś tam stale górnolotne Robię to dla frajdy Robię to, bo lubię czytać Jakoś zabijam tym czas Zabijam samotność Z dala od bliskich, od rodziny, od żony, od dzieci Po prostu Cieszę się, że inni słuchają Cieszę się, że w wielu sytuacjach, których nie mogą książek przeczytać, daje im taką możliwość ucieczki przed nudą, ucieczki myślami gdzie indziej niż stania na przykład przed taśmą, gdzie coś idzie, trzeba tylko patrzeć, że coś jest tam pakowane, ewentualnie podczas jazdy samochodem, gdzie to jadąc gdzieś autostradą po prostu droga pusta, nudzi mi się, w radiu jest beznadziejna muzyka, Powtarzana non-stop. Włączam, słucham, odrywam się od świata. Jest to przyjemne. Co mnie przy tym trzyma, co daje energię, motywację? Właściwie wszystkie podziękowania, które dostaję, że nagrałem jakąś książkę, że komuś się spodobało, że było fajnie, że dzięki temu jakoś czas zleciał. To jest to. Właśnie, z jakim feedbackiem się spotykasz, jak ludzie reagują na twoje nagrania, czy też na całą inicjatywę. No, zacznę może od końca. Nie spotkałem się jeszcze z nikim, a kto słuchając moich książek powiedział Słuchaj, stary, wiesz co, daruj sobie. Nie rób tego, to jest bardzo złe. Wiesz co, niech zajmą się tym ludzie, którzy, którzy robią to zawodowo. Nie, nie ma takich głosów. Może dlatego, że repertuar, który czytam, raczej nigdy nie powstanie i po prostu ludzie chwytają co mogą. Tak samo przy moich nagraniach, tak i przy nagraniach Makoniu, którego pewnie jeszcze w międzyczasie tutaj wspomnimy. Kiedy zaczynałem, faktycznie było trochę, powiedzmy, hejtu na zasadzie takiej, że, no wiem, zdaję sobie sprawę, no nie byłem na początku wcale wysokich lotów, teraz też twierdzę, że nie jestem, ale widzę progres po tych kilku latach, że jest coraz lepiej z moim czytaniem, z przekazywaniem emocji z książki. Na początku faktycznie część ludzi gdzieś tam w komentarzach pisała, że żebym sobie darował że, że to, że to, jest, no, niefajne, niefajne, że fa pomysł jest okej, okay, tak, tylko że brakuje mi warsztatu. No, na szczęście po kilku latach czytania tych książek trochę się wyrobiłem i myślę, że jest już okej. Okay. Więc tego hejtu praktycznie nie widzę. Są podziękowania, są radości, okejki okay i tak dalej, i tak dalej. Kolejne pytanie. O ile dobrze zrozumiałem, wolisz herbatę od kawy? Naprawdę? Jakąś konkretną? Tak, wolę, dlatego że kawę piję bardzo rzadko. Nie lubię tyle kawy, że po kawie dość często sikam. Więc często po prostu zastępuję prawdziwą kawę, na przykład inką, ewentualnie taką kawą poranną, którą kupuję w Biedronce za słoik, płacąc tam 10 zł która starcza mi średnio na rok, bo piję kawę raz, dwa razy w tygodniu, gdzieś tam w sobotę, w niedzielę, czasem do śniadania. A herbatę lubię, lubię herbatę z cytryną, lubię bardzo Earl Grey z cytryną. Odzwyczaiłem się od słodzenia herbaty, za to po prostu mm, słodzę ją syropami zagęszczonymi sokami w butelkach. Ma dużo ciekawszy smak. Chyba tyle o herbacie. Co ja tu jeszcze mogę dodać? Kolejne pytanie. W twoim lektorskim asortymencie jest dostępnych kilka większych uniwersum. Metro 2033, Stalker, Warhammer 40 000 oraz powieści Terego Praceta. Czy mógłbyś pokrótce przybliżyć te uniwersa dla czytelnika, który nigdy o nich nie słyszał? Ciekawi mnie również, co ciebie osobiście do nich przyciąga Dlaczego w nich gustujesz, dlaczego je cenisz i za co szczególnie? To może zacznę najpierw od praczeta, ponieważ to był taki naturalny wybór. Praczeta jakby znam od zawsze, zawsze go czytałem. No wspomnę, że kiedyś miałem dość kawałek do pracy w Polsce pracując, jeździłem pociągiem. Godzinę w tą, godzinę w tą, no trzeba jakoś było zabić nudę. Jakoś tak trafiłem na Praczeta w bibliotece i potem już go wypożyczałem. Bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba humor Terego Praczeta, opisujący cały właściwie, właściwie nasz świat przeniesiony do dziwnego dziwnego świata, który nazywa się świat dysku i tam właściwie wszystkie nasze ludzkie przywary, nasze cechy Terry Pratchett ciekawie rozwija, ciekawie opisuje, ciekawie obserwuje cały świat i wychodzą mu z tego świetne, świetne opowieści, które w ogólnym zarysie jakoś się łączą jednak czytelnik, który weźmie na przykład e, część nieformalną, numer 24 ze świata dysku, e, nie odczuje tego, że nie przeczytał pierwszych 23. Każda teoretycznie książka ma e, jest jakby własną historią, niepołączoną z innymi. Dopiero gdzieś pod koniec e, całej sagi, świata dysku. No, może takie słowo saga to nie. Właściwie któregoś tam odcinka. No niestety Terry Pratchett zmarł, więc dalszych części nie będzie. Dopiero potem, w którejś części pod koniec z tych napisanych Terry pisze, że o ile faktycznie dotychczas nie trzeba było wcześniejszych części znać, o tyle ta łączy się z którąś tam poprzednią, ale to jest tam naprawdę wyjątek. Jest to bardzo ciekawie napisana, humorystyczna opowieść o świecie dysku. To już się chyba powtórzyłem, więc już dalej chyba nie będę. Jest to też takie lekkie fantazy. Nie wszyscy lubią humor angielski, nie wszyscy lubią też fantazy, więc to niekoniecznie wszyscy lubią czytać, słuchać. Kolejne uniwersum, właściwie najnowsze, Moje, to jest Warhammer 40 tysięcy. Świat 40 tysiąclecie, właściwie już nie tylko świat, ale właściwie cały wszechświat, w którym toczy się wojna. Ludzkość przeciwko kilku innym rasom. W której zapowiedzi w grze osadzonej w uniwersum Warhammera było takie zdanie, że jest tylko wojna. I faktycznie jest to bardzo burzliwe tysiąclecie, w którym non-stop toczą się konflikty. Teoretycznie rasa ludzka wygrywa, ale to wcale nie jest takie oczywiste szarga na wieloma, wieloma problemami. Bardzo ciekawe, przynajmniej dla mnie, jest to, jest to uniwersum. Niestety na polskim rynku nie ma zbyt wiele książek. Jest pięcioksiąg, który teraz czytam z herezji Horusa. Cała, cała saga właściwie jest jeszcze niedokończona. Ma już kilkadziesiąt książek. Niestety w polskim wydaniu jest tylko pięć. Oprócz tego jest jeszcze kilka, które, które dzieją się w świecie Warhammera. I to tyle. Oczywiście też jest to fantazy, nie nie fantazy, bardziej science fiction. Ja generalnie lubię fantazy i takie nieciężkie science fiction. Dlatego też właściwie wszystkie, wszystkie te uniwersa, wszystkie książki z tych wszystkich uniwersów są są albo fantazy, albo albo lekkie science fiction. Kolejnym uniwersum jest Stalker. A jak ktoś czytał albo słuchał Piknik na skraju drogi eh, Arkadija i Borysa Strugackich wie o czym mówię. Cały uniwersum Stalker to jest taka właśnie wariacja na temat książki Piknik na skraju drogi oraz eh, katastrofy w Czarnobylu w 1986 roku i tego co się potem działo, eh, czyli powstaje pewien okręg zwany zoną, zona, w której dzieją się różne dziwne rzeczy. Pojawiają się różne anomalie i pogodowe, i związane z fauną, florą, związane też z różnymi artefaktami, których ludzie tam poszukują, które potem można sprzedać na czarnym rynku. Ci ludzie, którzy właśnie wchodzą do tej zony, Nazywają się stalkerami i właściwie całe uniwersum to są... W tej chwili przeczytałem no niewiele, mam zamiar coś więcej przeczytać. Polskie uniwersum stalkera zainicjował niejako Michał Gołkowski, zaczynając swoją pierwszą książkę pod tytułem Ołowiany Świt. Potem napisał drugą, potem napisał trzecią. Jest też osobiście wielkim fanem tych klimatów stalkerowskich, bardzo je promuje i sam świat stalkera również w Polsce niejako on też mocno wypromował, pojawiają się kolejne książki, tak jakby cały to uniwersum w Polsce zaczyna się jakoś rozrastać. I ostatni uniwersum, od którego w sumie na początku, oprócz Pratchetta jeszcze też zacząłem, to Uniwersum Metro 2033. Samym inicjatorem jest autor pierwszej książki, czyli właśnie Metro 2033, Dmitrij Głuchowski. Pomysł na książkę wygląda tak, właściwie na całe Uniwersum. W 2013 roku wybucha wielki konflikt nuklearny. Ktoś gdzieś puścił atomówkę, ktoś inny również nie wytrzymał, odwdzięczył się tym samym i właściwie cały świat pogrążył się w wojnie nuklearnej wyginęli praktycznie wszyscy, zostały jakieś niedobitki i pierwsza książka, czyli Metro 2033 dzieje się w rosyjskim metrze, 20 lat po całej tej katastrofie nuklearnej, w której przeżyli tylko ci ludzie, którzy w tym momencie, w czasie wybuchu byli w metrze. Dwadzieścia lat później część oczywiście już z nich nie żyła. Na zewnątrz, poza metrem, dzieją się bardzo dziwne rzeczy. Pojawiają się mutanci. Mutanci ludzi, mutanci zwierząt, zupełnie nowe gatunki. Również mutanty, rośliny. Głuchowski rozwinął cały projekt do całego uniwersum. Zgłaszali się do niego Różni autorzy teraz sprzedaje licencje na książki. Każdy, kto chce, wpłacając jakąś tam kwotę za licencję, może pisać o tym uniwersum. Oczywiście w różnych lokalizacjach. Jak ktoś jeszcze nie domyślił, to Dmitry Guchowski jest Rosjaninem i tam... Całe uniwersum jest bardzo popularne i tam właściwie zaczęły się pojawiać pierwsze książki z całego uniwersum. Potem zaczęło się to rozciągać na Europę. Również w Polsce pierwszą książką jest Dzielnica Obiecana, którą aktualnie kończę właśnie czytać, nagrywać. Pojawiła się również, czy właściwie na dniach pojawi się kolejna polska książka, która dzieje się we Wrocławiu. Ale są też inne Tulio na przykład, Avolevo, korzenie e, niebios, gdzieś rzecz dziejąca się we Włoszech i w innych, w innych państwach, w innych metrach również rosyjskich e, dzieją się historie generalnie niezależne od siebie. Czasem w niektórych występują wzmianki, że któryś tam bohater gdzieś coś tam e, miał koleżankę, która coś tam, coś tam, a coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Coś tam. Ładnie to rozwinąłem, prawda? Po prostu słownictwo, brak właściwie tego słownictwa czasem mnie dobija. Tak więc są to cztery uniwersa, do których wracam, które czytam. Oczywiście są też inne książki, o których dalej będziemy wspominać, o których dalej będę wspominał, bo nawiązują do tego różne pytania, które też czytam. Niemniej trzymam się tych uniwersów i yy, które bardzo mi wielką frajdę sprawiają. Kolejne pytanie, właściwie takie dość dłuższe rozwinięcie, to przeczytam a potem będę odpowiadał. Ogromnie raduje mnie, gdy dostrzegam, iż dana seria jest dostępna w całości u danego lektora, tym bardziej jeśli lektor ów przypada do gustu. Zdarzało mi się słuchać jakichś serii z pomieszanymi różnymi lektorami i było to dość konsternujące, inna artykulacja, nieraz nawet inna wymowa imion bohaterów, słowem inny styl. Dziś jednakowoż napotykam na sytuację, w której czasem pewne tomy nie są nagrywane, gdyż już istnieją na rynku. Dobra, ja wiem o co chodzi. No pewnie e, pijesz do tego człowieku, do Terego praceta. Zaraz ci na to odpowiem. E, Kontynuuje dalej wątek pytania. W interpretacji lektorskiej kogoś innego. Czerpiąc namacalną przyjemność ze słuchania danego lektora, ów argument zasmuca mnie, gdyż byłoby fantastycznie dysponować kompletną spójną interpretacją. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Czy kiedy jakieś tomy są już obecne na rynku, jesteś absolutnie zdecydowany ich już nie nagrywać? Czy też może bierzesz chociaż pod uwagę zapewnić słuchaczom kompletne i spójne doświadczenie z Tobą w roli lektora przedstawiającego daną sagę? Myślę chociażby o terym praczecie, którego nagrywasz bez pierwszych tomów. Tak, nie nagrałem dwóch pierwszych tomów praczeta, ponieważ stwierdziłem, że nie ma co wyważać otwartych drzwi. Jeśli coś już jest nagrane i to teoretycznie, no niektórzy się oczywiście ze mną nie zgodzą, przez profesjonalne studio, przez profesjonalnych lektorów, aktorów, to ja nie będę negował tego, że to już jest i nie będę nagrywał tego jeszcze raz po swojemu. Sprawa również, tak samo ma się, był taki epizod z tunelami pewną, drugą częścią całego cyklu e, serii Tunele, gdzie pierwszą część czytał Malajkat. No przecież też nie będę czytał po Malajkacie e, tego samego, bo, bo to jest trochę strata czasu. E, więc zacząłem czytać drugą część. I nie widzę tutaj, no nie wiem, jakiegoś konfliktu, czy, tam, czy tego, że, że yy, chcę zapewnić słuchaczom, jak to napisałeś kompletne i spójne doświadczenie z tobą w roli lektora. Nie, są dwie pierwsze części, dalej nikt tego nie kontynuuje, no to jest to pewnie kwestia praw autorskich, kwestia oczywiście, ty właściwie tylko i wyłącznie pieniędzy, no bo ktoś to musi nagrać, komuś trzeba zapłacić, komuś trzeba opłacić prawa autorskie. Nie, ktoś wypromował tam część pierwszą i dalej wydawnictwa mają nadzieję, że to już potoczy się swoim, swoim jakimś rytwem, swoją drogą tam poleci. No dlatego nagrywam czasem kolejne części, a nie, nie zaczynam od początku. Nagrywając pierwsze dwa tomy, o to już jest pytanie kolejne, nagrywając dwa pierwsze tomy, sagi o wojnie, światów, adepta magii oraz mistrza magii, Raymonda Feista, nadgryzłeś wielki cykl Rift War. Tego autora, co skierowało Cię na drogę oraz czy zamierzasz kontynuować przygodę z tym światem, a może tylko zamknąć pierwszą tetralogię. To był mój taki sentyment do Feista, ponieważ jak już wcześniej wspomniałem, jeżdżąc do pracy miałem dużo czasu, Zacząłem czytać Wojnę Światów, zacząłem od Adepta Magii, potem był Mistrz Magii, potem była kolejna część i potem była czwarta część. I bardzo mi się ten cykl spodobał. Do tego stopnia, że zacząłem czytać kolejne, które dzieją się w świecie stworzonym przez Raymonda Feista, ale jakościowo odbiegało to trochę od tej całej tetralogii jakoś porzuciłem ten temat. To było dobre 15 lat temu, kiedy czytałem te książki, może trochę nawet więcej, i postanowiłem, że nagram całą tetralogię. No, Niemniej okazało się w zderzeniu z rzeczywistością, że moje młodzieńcze wyobrażenie całego tego świata było troszeczkę inne niż jest teraz. I o ile nagrałem Adepta Magii i Mistrza Magii, to właściwie można, można na siłę ująć, że to jest taka historia, która się trochę zamyka. Stwierdziłem, że nie, że niestety dalej nie będę tego ciągnął. Nie jest to już, nie jest to już dla mnie. Ja już dziękuję. Koniec, koniec tematu. Dalsza część pytania. Podobnie z Rachel Mead i Akademią Wampirów, która liczy już sobie dobrych kilka tomów. Tak, Akademia Wampirów jest to specjalna książka, której pewnie w normalnym świecie bym nie tknął. Ale napisał do mnie Marek swego czasu, który zna pewną Monikę, która choruje na stwardnienie rozsiane. I Marek zapytał mnie, czy mógłbym nagrać tę książkę Monice, ponieważ ciężko jej samej już się czyta. Więc właściwie zostawiłem projekt, który w danym momencie nagrywałem i zacząłem, zacząłem czytać Akademię Wampirów. Książka zupełnie nie w moim stylu. Książka bardziej chyba dla nastolatków, dla nastolatek. Ale właściwie tak się zaczęła moja historia z Moniką, z promowaniem tego, na co choruje, z promowaniem pomocy dla Moniki. Na stronie www.pomoc-monice.org znajdziecie wszystkie informacje na temat choroby Moniki, jak można jej pomóc, gdzie można wysłać pieniądze. Eee, tak się zaczęła cała historia. Książkę nagrałem, powróciłem potem z powrotem do czytania tego, co aktualnie wtedy czytałem. I Nie zamierzam kontynuować z całą serią. To była taka prośba, którą spełniłem. Marek zadowolony, Monika również dziękowała mi za przeczytanie. I to jest koniec tej sagi. Nie będę jej dalej kontynuował. Pytanie kolejne. Co skłoniło cię do nagrania drugiego tomu Tuneli i czy bierzesz pod uwagę nagrać pozostałe? Od razu mówię, nie, nie będę nagrywał kolejnych. To również była ogromna prośba któregoś z moich słuchaczy. Nie pamiętam w tej chwili nawet, jak ten słuchacz miał na imię. Na pewno w tej chwili, jeśli włączycie gdzieś tam wstęp do, do tego audiobooka, na pewno usłyszycie jego imię. Chyba Piotrek. Może tak, może nie. Nie wiem. Było wiele próśb. Kilka z nich spełniłem. Powiedział, że zrobi, o to pamiętam, że, że zrobi wszystko, żeby tylko tą, żebym tą książkę tylko nagrać, więc powiedziałem mu, że trzymam go za słowo. I oczywiście taki żart. Pierwszą część przeczytałem, nie była najgorsza. Drugą nagrałem i, i też stwierdziłem, że niestety więcej, więcej z tej serii nie będzie nie do końca odpowiada mi styl, w jakim ta książka jest napisana, ponieważ z jednej strony jest to książka teoretycznie dla młodzieży, a z drugiej strony nie odpowiada mi styl pisania taki, że jak dla mnie, trochę dla tej młodzieży jest, jest ta książka zbyt brutalna. Pewne, pewne momenty, pewne opisy są zbyt brutalnie opisane e, dla nastolatków. Więc tego też nie będę kontynuował. Kolejne pytanie, kolejna sugestia. Na blogu piszesz, mam swoje marzenie nagrania prawdziwego audiobooka. Czy możesz, ro proszę, rozwinąć tę myśl? Jeśli zdarzyłoby się kiedyś, że ktoś zaproponuje mi nagranie oryginalnego, prawdziwego audiobooka w studio, to ja bardzo chętnie... Bardzo chętnie przyjmę taką propozycję, bardzo chętnie bym tą książkę nagrał, nawet jeśli nie będzie do końca w moim guście. Nie ukrywam, że e, chciałbym na życie zarabiać zarabiać głosem. Może mam jakieś predyspozycje, e, chciałbym to robić. No niestety, e, w tej chwili robię co innego, a nagrywanie jest to po prostu, po prostu moje hobby. Kolejne pytanie. Poza nagrywaniem audiobooków stworzyłeś projekt Wieczorna Gawenda. No tu TJ napisał Wieczorowa Gawenda, jest to Wieczorna Gawenda. Czym on jest? Jak powstał i czy nadal się rozwija? Piszesz o nim projekt. Jest irracjonalny, ale o dziwo bardzo wciąga. Dlaczego irracjonalny? No to są takie rzeczy, które w dzisiejszych czasach śmieszą, a były pisane zupełnie poważnie. 100 lat temu, 150, 200, razem z pewnym Krzyśkiem i pewnym Wojtkiem stworzyliśmy na prędce. Bardzo szybko ten projekt powstał. Po prostu wyszukujemy informacje z dawnych lat. Znaleźliśmy pewne duże, naprawdę duże źródło dostępnych gazet z tamtych lat. Wyszukujemy różne ogłoszenia Wyszukujemy różne śmieszne artykuły Nawet zdjęcia Czy różne poradniki Ja je czytam I potem, potem wrzucamy Faktycznie w tej chwili projekt Jakby trochę już zamarł To był taki wybuch Taki, taki jak wybuch radości Szczęścia i tak dalej po czym, po czym w tej chwili trochę to przygasło Ja mam w zanadrzu jeszcze Kilkanaście nagranych Ciekawostek, ciekawych artykułów, które, które na pewno się jeszcze pojawią na wieczornej gawędzie. Niemniej, no niestety niektórych muszę zmartwić, że, że ten projekt raczej, raczej umrze taką śmiercią naturalno Po prostu nie mam w tej chwili już czasu na, na tego typu rzeczy. Pojawiła się pewna luka, taka trochę czasowa, taka wyluzowana, gdzie mogłem, mogłem się temu poświęcić. Faktycznie dość dużo się temu poświęcałem. W tej chwili trochę inaczej mam już zorganizowane życie w danym momencie. Nie mam czasu. Krzysiek z Wojtkiem również, również robią co innego, poświęcają się czemu innemu. Tak więc... Pewnie to tak trzeba będzie na tym postawić krzyżyk. Kolejne pytanie, kolejne kilka zdań. Przed rozpoczęciem tego wywiadu zapoznałem się z Twoim blogiem i powiem Ci, że czytało mi się dość przyjemnie. Piszesz lekko, z polotem i humorem. Brzmisz szczerze, autentycznie i prosto, nie w znaczeniu pospolicie. Podoba mi się, iż z pomocą bloga prezentujesz siebie za drugiej strony mikrofonu. Przypuszczam, iż dzięki temu słuchacze mogą nawiązać z Tobą bliższą więź, gdyż stajesz się dla nich zdecydowanie kimś nieabstrakcyjno-anonimowym, lecz człowiekiem z krwi i kości, z własną rodziną, poglądami. Na blogu wspominasz nierzadko o różnych konceptach kulinarnych, także czasem zastanawiałem się, czy gotujesz zawodowo, albo może jest to Twoja pasja. Jak to dokładnie z tym jest? Jakie są Twoje ulubione potrawy, zarówno te, które przyrządzasz sam, jak i niekoniecznie? Ja staram się nie udawać kogoś, kim nie jestem. Jestem często bardzo bezpośredni, często mam głupie wyskoki, często mam... E, no Staram się wydobywać z duszy to co, to, co mam w środku. To nie jest jakieś kombinowanie, cudowanie. E, taki jestem. Różne wstawki nawet, które tutaj wstawiam w całym tym wywiadzie. Różne głupie takie... To jestem ja. Nie wstydzę się tego. Po prostu taki jestem autentyczny. Mógłbym oczywiście spisać cały ten wywiad, który, który w tej chwili nagrywam. Ładnie go y, tam w słowa ubrać. Wyciąć wszystkie e y, e, a. Ale to nie jestem ja. Jestem już za stary, żeby kogoś udawać. Jestem za stary, żeby pod kogoś się podszywać. Jeśli komuś nie pasuje moja osobowość? Trudno. Wystarczy mi o tym powiedzieć. Okej, okay, odczepię się, czy, czy można ode mnie się odczepić. Mam za dużo lat. Swoje w życiu przeżyłem. Można by, nie chwaląc się, pewnie parę osób też obdzielić wszystkim tym, co mnie w życiu spotkało. Ale nie o tym. Co do gotowania... E Miałem takie marzenie, kiedyś będąc małym chłopcem, że pójdę do szkoły gastronomicznej. Od małego gotowałem, braciom, a bardzo lubiłem to robić. Nadal lubię to. Nie jest coś, co kiedyś tam, powiedzmy, przepadło i już tego nie lubię robić. Nadal lubię gotować. Nie wiem, na szczęście, nieszczęście. Rodzice nie chcieli słyszeć o tym, żebym poszedł do gastronomika, więc skończyłem liceum. Potem skończyłem jeszcze inną szkołę, które w obecnym życiu niejakoś mi tam strasznie się nie przydają. Niemniej nie możliwe, że trochę ukształtowały. No, też to, że mam jakiś tam słuch, że mam no, że słuch to nie, ale powiedzmy jakieś tam zacięcie muzyczne czy Lektorskie Mówię o tym, że Chodziłem do szkoły muzycznej Ale dalej lubię gotować Są pewne potrawy, które lubię przyrządzać Zwłaszcza sałatkę, o której się tam kiedyś rozpisywałem To jest jeden z rarytasów, które uwielbia moja żona Jak przyjeżdżam do kraju To staram się go przygotowywać Jeśli mam taką możliwość a jakie są moje ulubione potrawy? To jest właśnie między innymi ta sałatka, ale ja nie jestem jakiś skomplikowany. Mi smakuje i mielony, i schabowy, i gulasz mi smakuje. Bardzo lubię zupy, których z racji tego, że jestem za granicą, nie, nie gotuję. Umiałbym ugotować. To nie jest jakiś straszny tam problem. Tylko po prostu mi się nie chce, bo muszę poświęcić na to trochę czasu. Potem te zupy Potem jest problem trochę, bo to muszę wszystko w słoiki pozamykać i wstawić do lodówki, czy gdzieś w zimne miejsce. I potem taką zupę jeść 4-5 dni i taka jedna zupa trochę się nudzi. Swego czasu, właściwie jestem już za granicą 4 lata, był taki okres, że raz w miesiącu, czy nawet dwa razy w miesiącu gotowałem żurek, który potem zamykałem w słoiki. I potem przez następne cztery dni w tygodniu jadłem żurek przeplatany z czymś innym. To była jedna z najszybszych zup, które można ugotować, więc więc je głównie gotowałem. No i tak Trochę mi już ten żurek zbrzydł, ale bardzo lubię ogórkową, bardzo lubię szczawiową, nie gardzę pomidorówką, nie gardzę krupnikiem, o, rosu bardzo, bardzo, rosół prze bardzo lubię i wiele innych zup, które też które też zjadam, za grochówką nie przepadam, o, za grochówką nie przepadam, a poza tym i chyba za kopuśniakiem też, nie? chociaż. Jak człowiek czegoś długo nieje, to potem przychodzi taki moment, że chętnie by to wciął. Moje ulubione dania. Bardzo lubię moja żona robi takie drożdżowe ciasto, takie duże jakby pierogi z drożdżowego ciasta, które w środku mają farsz, mięso smażone jak na gulasz przyrządzone i wymieszane z gotowaną kapustą kiszoną. Jest to taki bardzo ciekawy farsz smaku. Czasem do tego jeszcze dochodzą e, powiedzmy grzyby, czy jakieś tam inne warzywa, chociaż aż tak strasznie nie, nie kombinujemy. E, lubię bardzo proste w sumie danie. E, ziemniaki ugotowane rozbite prawie na purée, ale rozbite z serem. Dodaje się wiórki sera, tak żeby ten ser się porozpuszczał. Do tego smaży się mięso mielone z sosem pomiderowym, także wychodzi prawie sos spaghetti i e, wrzuca się to do szklanego pojemnika. Na dół wrzuca się właśnie cały ten farsz Czyli sos z mięsem. I na to ładuje się ziemniaki. Te już z serem. I to się jeszcze w piekarniku zapieka. Bardzo fajnie to taka zapiekanka smakuje. Ja generalnie lubię jeść. Potem mam trochę problemy z wagą. Muszę tam trochę ćwiczyć. Tego, tu ciężarki, tutaj brzuszki. No generalnie zawsze, zawsze tak na... 100 posiłków, to tak 99 kończy tym, że muszę po posiłku coś zjeść słodkiego. To jest taki korek, który zatyka i przy którym po prostu całe to jedzenie gdzieś tam i w brzuchu się utrzymuje i jestem szczęśliwy. Starczę o jedzeniu, bo się robię głodny. Kolejne pytanie. Wspominałeś, iż w niektórych Twoich nagraniach słychać folklor otoczenia, karetkę pogotowia, odgłos rodziny z ściany, czy wreszcie przewracane strony czytanej książki. Były jeszcze jakieś ciekawe smaczki, o których mógłbyś wspomnieć? Czy ciekawsze? Chyba nie było. Faktycznie najbardziej, najbardziej e, charakterystycznym dźwiękiem to była ta karetka. Chyba właśnie nagrywana w pierwszej książce, którą nagrywałem, czyli... W... Ludzie, co ja pierwszego nagrywałem? Pamiętacie? No weźcie, przypomnijcie. Ach. Nie, nie kot Leonarda da Vinci, to przecież nie ten. O, nie. Co to był za symbol? Zaginiony symbol, właśnie. Zaginiony symbol. Zupełnie mi z głowy wypadło. E tak, i w którymś rozdziale, bo te rozdziały w różnych miejscach nagrywałem, w domu, w biurze, w pracy, chyba też właśnie w samochodzie, a może to nie to. I właśnie w biurze, będąc kawałek dalej, była ulica i, i tak nagrywałem i słyszałem właśnie jednym uchem, że tam przejeżdża karetka i miałem nadzieję, że to się jednak nie nagra. No taki folklor, że się nagrało. I potem nawet na, wstawiłem chyba na torrentach, ktoś tam napisał, że właśnie słucha książki i słyszy, że karetka jedzie. No to on buch na lewy, na prawy pas zjeżdża, patrzy, karetki nie ma. No się okazało, że to w nagraniu ta karetka. Tak, ponieważ różne są odgłosy, dlatego że ja nie mam jakiegoś biura, znaczy tego studia, w którym mogę nagrywać. Pracuję za granicą, tam gdzie mi firma rzuci, tam, tam wynajmuje gdzieś mi firma jakieś mieszkanie. Często są to jakieś pensjonaty, pokoje, które no nie do końca są w pełni szczelne dźwiękowo. Często mam okno uchylone, więc czasem może tam słychać pioruny, znaczy burze słychać, grzmoty słychać, może ptaszki słychać, może czasem deszcz, może czasem słychać za ścianą ludzi. Faktycznie jak nagrywałem... E, jeszcze będąc w Polsce nagrywałem w domu, to faktycznie za, stanu, za ścianą gdzieś tam dzieciaki było słychać żonę jak zmywała w kuchni. To jest oczywiście niepodważalnym powodem, że, że dowodem, że żona również mm, sprząta w domu. Kolejne pytanie. Zrobiła na mnie wrażenie anegdotka o nagrywaniu w lesie zimą w samochodzie. Genialne. Jak ci się wówczas nagrywało? Czy dysponujesz jeszcze jakimiś anegdotkami z lektorskiego warsztatu, którymi mógłbyś się podzielić? Tak, to był taki moment, kiedy wracałem zimą, wieczorem z pracy do domu a, i jadąc przez las, taka dość kręta droga była. Ja bardzo lubię taką pogodę, kiedy jest ciemno, zimno, kiedy pada śnieg i robi się tak cicho. Ludzie nagle przestają jeździć, bo się boją. A, zamiera właściwie wszystko. Ja uwielbiam właśnie taką pogodę. Nie wiem, bardzo mi tak pasuje. I Jadąc przez ten las, tak stwierdziłem, że... Pff, no, może coś bym nagrał. Zatrzymałem się gdzieś w zatoczce przy lesie. No i tyle, ile baterii mi starczyło, starczyło mi w laptopie na chyba niecałe pół godziny, tyle udało mi się nagrać. Czy znam jakieś inne anegdotki? Nie znam. A raczej... Było też tak, że jeżdżąc za granicę jeździło, jeździliśmy we dwóch. Jeździło nas dwóch, ja z kolegą, ale on nie wiedział, że ja nagrywam, dlatego ja właściwie zawsze siedziałem w pokoju ze słuchawkami. Jak miałem słuchawki z mikrofonem, to siedziałem i nagrywałem na łóżku. On gdzieś tam siedział w kuchni, telewizję oglądał, palił papierosy i telewizję oglądał i palił papierosy i czasem tylko zaglądał do pokoju, bo coś tam chciał wziąć, czy coś tam. No i ja w tych momentach po prostu albo zamierałem mm, z jakimś słowem na ustach, albo udawałem, że rozmawiam z kimś na Skype'ie. Nie chciałem, żeby, żeby dowiedział się jakoś tak, nie wiem, trochę może mi było wstyd wtedy, że robię coś takiego. W tej chwili pracuję sam, mieszkam sam, więc nie mam przed kim się ukrywać. Właściwie nawet właściciele, u których firma mi wynajmuje mieszkanie, prowadzili taki pensjonat i oni tak któregoś razu, ta właścicielka starsza, babcia, zapytała mnie, po co mi taki duży mikrofon, że co to, co to w ogóle jest i tak dalej. No co powiedziałem jej, co robię że mam paru znajomych i kolegów, przyjaciół, koleżanki, którzy no, nie mogą słuchać, bo powiedzmy wzrok im nie pozwala na to, ewentualnie tak jak Monika, no, ma problemy nawet z utrzymaniem książki w rękach. Dlatego i bardzo była zaskoczona, że właściwie ja, pracownik fizyczny, no tutaj muszę wspomnieć, że pracuję za granicą jako zwykły pracownik fizyczny, no takie mamy czasy. A była zdziwiona, że w ogóle mam takie hobby, że to nie jestem jakimś tam gościem. I to Polakiem, z którymi tam mieli kiedyś do czynienia, że przyjechali, popili, coś rozwalili. No, Mieszkam tu już w jednym mieszkaniu ponad rok i, i oni bardzo sobie chwalą, że jestem bardzo kulturalny, bardzo normalny i nie jakiś tam obrępał. I wiedzą, cieszą się też, że, że dla kogoś tam to robię, sprawiam jakąś frajdę. Kolejne pytanie. Jaka jest twoja ulubiona książka? Niekoniecznie do czytania na głos lub książki. Dlaczego akurat te? A może masz również ulubionych pisarzy? Praczet. Faktycznie głuchoski. Pierwsze dwie książki. Chociaż ostatnio czytałem jego Witajcie w Rosji zbiór takich opowiadań. Bardzo mi się to podobało. To jest właśnie e, książka w stylu... Rosja to stan umysłu, dzieją się w niej bardzo dziwne rzeczy i tylko właściwie dla Rosjan są to rzeczy zupełnie normalne i no, zrozumiałe, czyli na przykład jedzenie pedigripal do wódki. Co lubię czytać swego czasu, bardzo mi się spodobała i dalej czytam kolejne książki, Ionesbo, seria o Harrym Hall. Bardzo mi się podoba. Wiem, że jest, są audiobooki całej tej serii. Nie wiem, czy całej, ale pierwsze kilka na pewno, na pewno powstało. Jest dużo książek, które lubię czytać. Nie zawsze mam czas, chociaż teraz na urlopie faktycznie przeczytałem ich kilka. Nadrobiłem trochę, powiedzmy, z rzeczy, które, które chciałem przeczytać. Z ciekawostek i właściwie z takich książek charakterystycznych, Czytałem lud Jacka Dukaja, bardzo grube tomisko, znaczy ja go nie poczułem, bo czytałem na Kindle, ale bardzo długa książka, bardzo rozwinięta. Właściwie każdy jakiś moment w życiu bohatera był rozwinięty do granic możliwości, do tego stopnia, że właściwie gdzieś będąc w połowie książki okazywało się, że właściwie bohater jest... Tak jakby na, ciągle na początku swojej wędrówki, pod koniec książki dalej, to właściwie ciągle się miało wrażenie, że że on dopiero główny bohater zaczyna swoją podróż i wszystko było tak, tak rozpisywane. I właśnie z jednej strony ta książka mnie przyciągała, z drugiej dość odrzucała. Kilka razy faktycznie zostawiałem, odchodziłem, wracałem po kilku dniach. I, I skończyłem tą książkę. Książka, nie wiem, trudno ją polecić, trudno powiedzieć, że jest świetna, ale trudno też powiedzieć, że jest zła. To książka charakterystyczna. Jak ktoś zacznie i go choć trochę wciągnie, to myślę, że ją, że ją dokończy. Czy zdarzało się tobie wracać do słuchania własnych audiobooków, aby odświeżyć sobie daną książkę? Nie. Nie słucham swoich audiobooków? Nie. Nie wracam do książek. Jeśli chcę wrócić, to ją sobie czytam. Nie wracam do audiobooków. Absolutnie. Następne pytanie. Czy preferujesz czytanie nad słuchaniem książki lub odwrotnie? Jeśli tak, dlaczego? Generalnie czytam książki. Nie słucham. Słucham... Tylko w momencie, kiedy nie mogę jej przeczytać. Jeśli mam do wyboru wersję papierową, czy tam elektroniczną, a odsłuchaną, to czytam. Ostatnio troszkę na nowo jakby odkrywam słuchanie książek, z racji tego, że jeżdżę do kraju, to mam ponad 1000 km. Trochę czas się dłuży, w radiu faktycznie nie grają nic ciekawego, jeśli tak, to jest już totalna sieczka, non-stop to samo. Więc... Słucham książek. Staram się coś wybrać, jakąś książkę. Yy, w tej chwili, ponieważ ostatnio słuchałem jednej, trochę się naciąłem i taka wcale nie była zaciekawa. ciekawa, yy, chyba będę musiał na wyjazd zawsze przygotować sobie dwie książki, w razie czego jak pierwsza mi się nie spodoba, to żeby sobie włączyć, włączyć drugą. Serdecznie dziękuję za zainteresowanie wywiadem oraz inwestycję czasu w jego nagranie. Dziękuję również za to, co robisz a co z pewnością wnosi światło w życie wielu osób, pozdrawiam oraz życzę dużo przyjemności w kontynuowaniu Twojej lektorskiej inicjatywy Thomas Leith. Ja również dziękuję, że komuś się chciało w ogóle mnie znaleźć i przeprowadzić ze mną wywiad. Za dużo trochę jest tego y EEA, ale z drugiej strony jest to takie trochę autentyczne. Wiem, że dużo ludzi narzeka, że... Jest za dużo polityków, a to, że polityków jest za dużo, to swoją drogą. I wszyscy robią N, -E A, ale mam nadzieję, że ja Was nie zanudzałem. Dziękuję za odsłuchanie. Pamiętajcie o Monice, www.pomocmyślnikmonice.org. Pomagajcie jej. Dzięki, cześć.